Witam, Fantasmagieja, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 634. Ja nazywam się Damian Polwaka-Dachman i ze mną jest Rafał ściński Kasik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze. Tak, więc na początku, Drogi e, e, e, Rafale, dwie małe takie organizacyjne mm, ogłoszenia, czy właściwie to, to, to, to no nie, nie mam tego nawet co rozdzielać, bo jedna jest taka mniejsza, że na pewno wiele osób... E, Zwróćcie uwagę, że nie, nie zawsze dobrze wczytuje się strona Fantasmagierii, ale to jest e, tak naprawdę teraz wy, tylko i wyłącznie jakby mechanizm do generowania RSS-u. Cała jednak e, powiedzmy para idzie w social media jeśli chodzi o, o, o, o to, gdzie mm, łączymy się z naszymi słuchaczami tam, gdzie komentujecie, więc e, ja wiem, że... Ale są jeszcze że, ludzie, którzy ściągają odcinki. Tak, tak. Może I są tacy, na którzy ściągają i słuchają na Winampie nawet. Znaczy, generalnie tak, są. Jest ich gastka i zawsze, zawsze to znam bo i te, te osoby zapewniam, że strona działa tylko po prostu ze względu na to, że jest wtyczka do podpressa bardzo stara. Ona, ona nie funkcjonuje z nowym WordPressem, stąd Google, Chrome i tak dalej, wszystkie przeglądarki nowoczesne nie, nawet jeśli wrzucę ten certyfikat, ten SSL, nie? On, ona nie ładuje się w pełni, więc ja po prostu zostawiłem ją bez certyfikatu i po prostu trzeba wpisać HTTP bez S, jak w, w, słynne nazwisko w, w słynnym filmie i reszta pozostaje bez zmian, www.fantasmagiero.net i to jest taka mała rzecz, ale no postanowiłem, że o tym wspomnę, bo, bo na pewno wiele osób, tak jak mówisz, Mogłoby pomyśleć, że coś się złego dzieje ze stroną. Nie, ona po prostu tak, tak się ładuje na nowych przeglądarkach. Druga rzecz, no to to jest, taki, to jest taka dobra wiadomość: że Juliusz reaktywował Kronikę Gier, swój autorski podcast i, i koncentruje głównie uwagę na nim. Bardzo, bardzo polecam podcast Juliusza, który prowadzi z Mackiem. Więc, e, jeśli brakuje Wam Juliusza, bo ostatnio mniej się pojawia na Fantasmagierii, no to, no to serdecznie polecam właśnie kronikę. Tam, tam jest, jest. Jest interesująco zabawnie. Chłopaki mają bardzo fajne e, przemyślenia, więc e, oczywiście Juliusz nadal jest szczęściem Fantasmagierii, tylko znajdzie czas i będzie miał ochotę, no to, to <gryw> Fantastycznym, tu, w wirtualnym studiu miejsce jest. W fantastycznym tylko, że... wirtualnym studiu. Tak, fantastycznym wirtualnym studiu Fantazmagieri. Tak, no to jest taka, takie małe ogłoszenie i to, to z tych takich e, ogłoszeń, jak to się mówi, e, parafialnych. E, parafialnych to wszystko, ale druga rzecz, e, taka już nie, nie, nie ogłoszenia, tylko po prostu chciałem cię zapytać, czy jesteś fanem Tony Hawk'a gry i czy, czy e, Widziałeś najnowszą informację, że powstaje tak. remake 3 plus 4 Terra. No, on już jest w pre dzisiaj. Pojawił się na PlayStation Store. Mhm. Mm, jestem fanem jedynki, dwójki i grałem też w trójkę. Natomiast czwórki nie znam, więc ja bardzo chętnie e, sobie zakupię mhm. ten, ten dwupak. Tak. A... Szczególnie, że się wydawało, że niby ta seria tak trochę gdzieś wymarła i tak dalej, ale no, chociaż teraz tak te nie... gry długo się tworzy. Dziesięć lat temu miała, była Pro Skater piąta część, tylko że ona nie została za bardzo przyjęta dobrze. Okej. Okay. Ale wiesz co, ten remake 1 plus 2, on miał naprawdę bardzo dobre przyjęcie i ludzie bardzo chętnie go kupowali i w niego grali. I mi się wydaje, że ta seria ma mega fanbase w sensie, że y, naprawdę widziałem y, po tej zapowiedzi, że to był chyba największy hype y, od Kingdom Come Deliverance, y, taki pozytywny, nie, y, w internecie tak. Y, tak, na, na, na, na jakąś grę. Także ja bym pewno no sobie i Może mówię. w końcu, w końcu, w końcu na jak, jakaś gra, na której Microsoft wyjdzie na plus ze sprzedaży. A to tak, Microsoft tam robi? Się... Bo to jest rozumiem znaczy, Activision, jest, tak? W, tak, wydawcą jest Activision, producentem jest um, właśnie nie wiem, gdzieś gdzieś doczytałem, że to jakieś, jakieś studio, które już też wcześniej robiło jakieś inne remake'i, innych gier, więc, więc w miarę doświadczone w tym jak, jak powiedzmy odwoływać się do nostalgii i robić to dobrze no ale szczerze mówiąc to aż tak bardzo nie wchodziłem w, w, w te niuanse ale no, domyślam się że chyba się właściciel powiedzmy marki nie zmienił i nawet chyba była jakaś taka promocja bo też mi mignęło że i Tony Hawks z kumplami gdzieś tam się pojawili jakieś zdjęcia sobie wspólne robili i, hmm. i no to się Było później no, okazało że, że no tak to jest fakt że będzie po prostu remake nie, tej, tej części Hmm. Ale nawet na, na zdjęciu Zresztą pewnie w, będzie mnóstwo nawiązań do innych gier Bo, teraz, bo Microsoft Jeśli chodzi o, o branżę gier i, i, I No to jest jak Disney Jeśli chodzi o ilość Dziękuję. tych marek, które posiada Więc można będzie grać Jako, jako Master Chief czy, czy Doom Czy inne tam postacie z, A, z tego no To universum. akurat najmniej mnie interesuje Zawsze yy, Muskią grałem Albo Chad Muska Albo Bakilasek Albo mhm. właśnie Tony Hawkiem i to są ci skaterzy, których ja kojarzyłem z telewizji. Był taki Extreme Channel chyba się nazywał i oni tam sporty zimowe puszczali. Mhm. Właśnie BMX, tak. Disco rocka. I, i, i Nadecha jak oglądałem, to, to właśnie ich kojarzyłem. I Jak, wiesz, jak grałem w Tony Hawk'a, to, to wybierałem tych, których kojarzyłem. Natomiast wiesz, nie wiem czy pamiętasz ale tamte gry, no bo Neversoft robił bardzo fajne, no tak, takie przebite tak. oko, zawsze mi się będzie pozytywnie kojarzyło, więc tamte gry wychodziły co roku, w sensie Tony Hawk wyszedł w 1999, dwójka rok później i w 2001 już była trójka, także to było naprawdę w coś, nie? tam Jak tak. czekało się na następną część, czyli chyba Underground, Underground wyszedł dwa lata później, albo trzy lata później, jakoś nie jestem pewien teraz, to, to kurde, no to, to cała wieczność się wydawała w tamtych czasach, że do, mm -hmm. po prostu tak. e, ta, ta nowa gra nie powstanie, że koniec, już Tony Hawk y, skończył się, nie? A tutaj się... <grym> No nawet był ten moment, powiem. że wszyscy się zaczęli przesuwać na skate'a z braku laku, nie? Znaczy nie z braku laku, bo w skate w sumie, znaczy ten, ten Tony Hawk'i jeszcze wychodziły, tylko że, tylko że też y, ta formuła wielu już tam się znudziła, chociaż oni z nią, z nią eksperymentowali, no to jednak jak weszły skate'y to, to było jakiś taki w świeżości, nie? Że to taki... Dziwne sterowanie nie? że na tych analogach, że trzeba wytyniać taki... A ja szczerze mówiąc, zawsze lubiłem tą zręczności... ten zręcznościowy aspekt onych hałka, że tam nie trzeba hmm. było robić jakichś wygibasów e, kciukami, tylko, tylko konkretnie właśnie te kombinacje klawiszy i, i, i to zawsze wszystko tak wyglądało. No i ta muzyka. Więc no, to, to było prawda. kapitalne. Więc e, ja mam nadzieję, że tutaj e, nie będą oszczędzać na licencjach, bo wiemy, że czasy się zmieniły, jak kiedyś mogłeś mieć za grosze jakąś fajną piosenkę, to, to teraz y, artyści już nie są w ciemie bici i wiedzą, z czym to się wiąże, jak, jak je, jakie to są, y, ile można zarobić na tym, że, że jakiś, mm -hmm. popularny, jakiś popularny utwór się y, w grze pojawi. Nie? I, no i zobaczymy. No, to jest taka, taka do, dobra wiadomość, bo ja akurat y, y, uważam, że, że są gry, które... I które absolutnie nie potrzebują remasterów, remaków, nie po prostu nie wiem, dlaczego one wychodzą. No, jest jakaś pewnie nostalgia, jest jakaś, jakaś baza fanów, która, która tego chce, ale e, z proskiej terem to jest tak, jak, jak. Nie wiem, do czego by to porównać, ale wiesz, jak, jak jest, jak z tymi o, tymi neokonsolkami, e, tymi, wiesz, mini amigami, mi, mini komodorkami. No, nawet jak ktoś specjalnie nie jest takim e, aktywnym graczem, no to sam fakt, że to jest marka, na której się wychował te 20 lat temu, mhm. to, to teraz sobie może kupi nawet jeśli nie chciałby dużo grać, to jednak dla, dlatego, żeby tak wrócić do tamtych czasów chociaż na chwilkę, to, to czemu nie? I, no ja to tak widzę, nie? Może, może, może się mylę. No, nie, ale... wiesz co, no kurde, no ja nie chcę yy, wchodzić w głowę jakiegoś tam fana, ale wydaje mi się, że brakuje po prostu... Yy... Znaczy tak, mm. moim zdaniem koncepcja Tony Hawk 1 i Tony Hawk 2 i tej trójki, ewentualnie czwórki, no to jest zamknięta, masz najfajniejsze skateparki, masz super areny, yy, masz super yy, ten sposób robienia kombosów i możesz zrobić, nie wiem, nową część, ale to odświeżenie to nie jest takie odświeżenie typu Master Chief Collection Halo, nie? Tylko Nie. to jest jakby zrobienie nowej Fify, uaktualnienie tak, składów, to tutaj jest uaktualnienie grafiki i wiesz, ja na przykład tego Hołka ten remake na PS3 m, kupiłem i, i super się bawiłem, no bo na PlayStation 2 wtedy miałem już tylko trójkę, chyba tylko trójka wyszła na, na PlayStation 2. A kupiłem remake i, i grałem w tego, tego starego Tony Hawk'a, bo po prostu e, bardzo lubiłem te areny, bardzo lubiłem tam wykręcać triki, bardzo lubiłem tam rywalizować ze sobą i starać się uzyskać jak najlepszy wynik. I to jest też taka gra, która ten, ten, ten, ten, ta, ta, ta rozgrywka, ten sposób mhm. rozgrywki, czyli tam dwie minuty i wykręcasz jak najlepszy wynik. Pozwala naprawdę na takie e, intensywne, krótkie granie, takie krótkie posiadówki typu masz 40 minut, e, siadasz, pykasz, to, to nie jest wiesz taki zamulec, że 5 godzin e, spędzasz przed e, monitorem, nie? Nie, tutaj były wiesz, e, super muzyka, jak się coś to od razu robiłeś e, re, retry i... E, i grałeś od początku. Nie wiem, no dla mnie mm, ta koncepcja, mówię, te, tej, tej rozgrywki i, i wszystko, co w tej grze jest, ono wymaga tylko odświeżania, no nie? I mm -hmm. ja nie chcę mówić, że to jest takie odwoływanie się tylko do nostalgii, bo wydaje mi się, że nie wiem, jak jest popularny yy, skateboarding Myślę, że chyba no. trochę mniej niż w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, ale wydaje mi się, że trafia do dzieciaków. No, no, to, to, to, to, się, to się, jest mhm. jak Tetris, nie? to się nie, moim zdaniem nie deaktualizuje. Tak, ale, ale zdecydowanie z, za naszych czasów, młodości to, yy, to byliśmy w, no, zakochani w tym zachodzie i, i no, każdy chciał mieć tą deskorolkę, a szczególnie taką deskorolkę, jak właśnie Skaterzy mieli, bo ja jeszcze pamiętam te Pierwsze deskorolki jakie się miało, takie plastikowe, to najbardziej mały, przypominały coś. te, te desko, deskorolki, które, które teraz hipsterzy mają do zjazdów jakiś, mm -hmm. albo, albo do innych Mogą. takich, albo tak, taki... nie, nie do robienia trików na pewno. Były te e, takie wielkie, masywne dechy, ehm, tak. nie wiem czy pamiętasz, one wyglądały już e, powiedzmy lepiej, ale to były większe zdecydowanie niż... E, Niż te, te deski mhm. skaterów, i one też się nadawały tylko do zjeżdżania. Ta, one już ta, ta, tam miały, były drewniane, miały, były zrobione z warstw, miały taką warstwę papieru ściernego, powiedzmy na, na tym, ale one się no, do niczego nie dawały, bo te, te kółka były ciężkie, masywne. No tutaj co najwyżej można było właśnie z jakiejś górki zjechać i to wszystko. Ale ja pamiętam taką, bo ja miałem deskę, i yy, właśnie taką wielką, masywną, która się niczego nie dawała i syn znajomego w sensie m, mojej rodziny znajomy wrócił z emigracji w latach 80. Przez, podczas wycieczki do e, Watykanu udało mu się uciec i, e, z Polski i wylądował ostatecznie w Kanadzie i jego syn przyjechał w latach 90. go odwiedzić no i on, że byłem jakoś takim rówieśnikiem, no to tam nas poznał no i m, oprócz tego, że on przywiózł e, game, Sega Game Gear i Game Boya. To, e, I to był taki pierwszy mój kontakt z tymi konsolkami. Ja chyba, że o tym powiadałem w ogóle kiedyś, ale to mam to, to, to, to, to, to miałem deja vu. To właśnie zobaczył mm -hmm. ten decha i próbował tam na niej coś robić. I, I wiesz, to było to było coś, bo on tam na tej wielkiej desce pod, pod, podrzucał i tak dalej. Także Coś tam rzeczywiście może się próbować, można było na nich robić, ale taki wydaje mi się, że ten prawdziwy skateboarding to dopiero jak te mm, takie właśnie deski jak z Tony weszły mhm. i u mnie w mieście to za bardzo takich miejsc nie było, nie było dobrego asfaltu, nie było mm, jakichś takich granitowych Poręczy do, do skakania, tak, tak. Do, do grindowania. A... No, ale wiesz co jest no, ciekawe, ale... że, że wydaje mi się, że w tamtych czasach też e, dodatkową robotę, właśnie do, do reklamowania tego, tego sportu, narobiły no e, właśnie gry komputerowe. I ten Tony Hawk no, przyczynił się na pewno do tego. Do moim całych... zdaniem trochę inaczej. Moim zdaniem hip-hop, y, moim zdaniem magazyn ślizg i wydaje mi się, że. Mm, to w ten sposób, że Tony Hawk w 1999 to już ta kultura e, skate'owa była w Polsce w tych większych miast, miastach i mm -hmm. ja pamiętam, że właśnie u mnie w mieście to było wiele tych postulatów, żeby zrobić skatepark, nie? Żeby, żeby miasto wydzieliło, e, no zrobiło cokolwiek i wiesz, w takim parku postawili ze trzy takie betonowe czy cztery, betonowe przeszkody, właśnie jakąś taką, takie, takie pseudo coś tam, na takim lepszym powiedzmy asfalcie, który był alejką w parku, zrobili dzieciakom coś, nie? Ale to nie było, to nie było, wiesz, to nie było to, co teraz dostają, dostaje młodzież, nie? Mhm. Później mhm. Y, kolejne pokolenie, kolejnych młodych zwabił właśnie ten Hawk pewnie, nie, nie, nie mówię, że nie. Mhm. mhm. Zobaczymy, jak będzie po, po tym e-mailu. Oczywiście, jak, jak ja go zobaczyłem, ten, ten, ten trailer, to wydawało mi się, że faktycznie Tony Hawk nie wychodzi przez całe lata i to jest taki, taki, e, mesjasz dla, dla fanów, e, właśnie e, skateboardingu w grach. No ale e, no, pewnie, pewnie zawsze gdzieś tam te, te gry cały czas funkcjonują w starszych wersjach i tak dalej. Ale jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do głównego tematu, który który no, wydaje mi się, że będzie naprawdę e, dobrym kąskiem, ciekawym kąskiem odcinka, no to jest e, jak przyjąłeś wiadomość o zamknięciu Monolith Productions. Studia, które dało nam wiele wspaniałych gier, ale tak zastanawiałem się, od, właściwie od, od, od 2017 roku chyba nie wydali nic nowego. E, jak, jak mówię o wspaniałych grach, no to oczywiście odnoszę się do, do, do, do i, i początków takich gier jak Blood, ale... Nawet bardziej myślę o erze 360 i Condemned Originals, Criminal Origins. To była, to była fantastyczna gra. No ale właśnie Monolith, 2017 rok, Śródziemie, Cień Wojny, ostatnia gra. Mhm. I teraz mieli stworzyć Wonder Woman. Nie wiem, jakie były, jaki był poziom zaawansowania prac. Prawdopodobnie nie aż tak znaczący, bo, bo Warner Bros podjęło decyzję o zamknięciu właśnie i Monolith Productions i tam jeszcze kilku innych studiów. I trochę smutno, nie? Że, że tak się dzieje, że kolejne takie zasłużone, wielkie, znaczące studio no po prostu przestaje istnieć. Trochę mi przypomina to czasy, kiedy EA no, skupowało tych studiów na potęgę i później się okazało, że jak nic nich nie wyciśnie, nic no, nie zarobi, to po prostu, wiesz, zamykali i, i tyle, rozwiązywali studia. No. Tak, te studia mogły sobie istnieć, tylko jakąś tam nadzieją na mm, jakąś konsolidację i, i, i, i za trzy gotówki y, y, y, y się oddawały się y, y, tym tym tak. Warnerom i tak dalej i Activision. Ja pamiętam, że Condemned y, na etapie sukcesu pierwszej części tam było zapowiedź, że to było, no, będzie 5 gier, że będzie serial czy film y telewizyjny. Pamiętasz, były takie, y, tak. y, takie zapowiedzi. I, I to nic nie wypaliło. Pewnie liczyli na to, że jak pójdą do Od Warner, to będą pieniądze i się te, te plany na, na tę franczyzę znajdą. No ale chyba tylko druga część wyszła. Ja nie wiem, czy. czy tak, ja... i ta druga wie... część jest w ogóle zupełnie taka, była inna w wielu mhm. aspektach. Jakby, wiesz, no, tylko, tylko nawiązywała tytułem, moim zdaniem, do. Do, do tej pory. Zaskoczyłeś części. mnie, więc ja, ja tak mówię z pamięci y, rzeczy sprzed 10 lat, więc ja mogę więcej. Nie, no, nawet więcej, więc nie, no, mogę no tylko to tak, pomylić. Tak troszeczkę smuteczek, ale wiesz, no bo wszyscy wspominają Fir, że, że to był taki tytuł mhm. znaczący, no bo, bo Fir e, faktycznie jak wyszedł, to była ta era e, strzelanek e, pierwszoosobowych i zdaje się, że też wtedy e, im wyszło Call of Duty i tak dalej. Jakby, jakby było dużo takich ciekawych tytułów, które. Każdy się czymś wyróżniał. No i Fir było z tym, że miał ten te spowolnienia, taki tak, bullet i, time. I inteligencja I... przeciwnika była tam bardzo fajnie zrobiona, to ta tak. sztuczna inteligencja. Oni się tam chowali, nawoływali się, o, y, zapewniali sobie wsparcie ogniowe. Y, no to, to było... Ja pamiętam, że wtedy akurat, jak Fir wychodził, to ja całe wakacje pracowałem, bo już z tym też gadaliśmy, żeby kupić sobie mocarnego peceta i koledzy przychodzili oglądać Fira jak wygląda mm. na full detalach. W no. jest o, we wstecznej nasza na, Dwa na, lata na później ten, ten, ten komputer można było wyrzucić na śmietnik, czy tam rok później już nawet. <laughs> Ale teraz rzeczy się zmieniły. Gry, gry wychodzą e, jakby w większych odstępach czasu i komputery na dłużej starczają. To jest coś ciekawe, więc e, to jest to. Ale a propos w ogóle m, jakby zmieniamy, zmieniamy e, nastrój, bo no to jest taka Przykra wiadomość, bo jedno z, jedno z wielu studiów, które po prostu e, kończy swoją działalność. I nawet tam ktoś z tego studia powiedział, że, że chciałby zrobić remake Condemned Original Sins, ale t, e, Condemned e, Criminal Origins. Nie, mhm. się myli. Nie wiem, czy Original Sins to mi się z, z tym, z *Hellblazer*em kojarzy, bo był taki, e, taki właśnie, album. No. Mhm. Original ale Original Sins, co nie wiem, czy nie jest jakiś pod tytułem jakiej, jakiejś gry? Bo, ja na pewno, bo, to jest taki, bo to jest taki taki super, wiesz, taki super no, zbitek, nie wiesz, słownie. No, słów, nie? no ja gdzieś miałem właśnie ten. Nie pamiętam, e, który to był. Nie, no jest, Hellblazer, wydanie takie. E, A... Original Sins original mam, mam. Google podpowiada, Też że jest pod... jeszcze Dexter Original hmm. Scene. E, jest coś takiego, e, co jest chyba kontynuacją e, zeszłoroczną. Um, mhm. Właśnie tego serialu Dexter. Eee, a jest jeszcze film Grzesz na Miłość z Antonio Banderasem <głos> i e, Original Sin. Także. No tak. Mnie, no. czy to, Original Sin to nie jest e, ten grzech pierworodny, to nie tak się do tego nie tłumaczy? Zastanawiam się. No. Hmm. Pewnie jest, pewnie, pewnie coś przekręcam. No ale. To ty mieszkasz w to jest... anglojęzycznym kraju, to, to, to ja się nie będę wypowiadał, nie wiem, nie wiem. No, ale porozmawiajmy o, o, o fenomenie ostatniego tygodnia, absolutnym rekordziście, e, znaczy może nie? to nie jest naj, naj, e, najpopularniejsza gra ever na Steamie, ale biorąc pod uwagę ile osób gra na Steamie, ile osób gra na PlayStation 5, to najnowsza część Monster Hunter'a, Wilds, no osiągnęła niebywały sukces, chyba w piku jakieś milion mln tysięcy niecałe graczy grających w tym samym czasie na Steamie. Czyli według moich obliczeń to się przekładało jakieś 10 milionów sprzedanych kopii. Niedawno, e, też parę dni temu chyba, czy może wczoraj e, pojawiła się informacja, że tych kopii mogło być sprzedanych 8. Jeśli chodzi o Capcom, jeśli chodzi o właśnie gry japońskie, no to to jest ogromny, nieprawdopodobny sukces. Mhm. Ja jestem bardzo ciekawy, bo ja jestem, nawet nie jestem neofitą, dlatego że ja nie jestem wielkim fanem Monster Huntera, aczkolwiek po naszej krótkiej rozmowie parę dni temu, tak, zainstalowałem Monster Hunter Rise, okay. i tak średnio mi się ta estetyka, estetyka podobała, ale mówię, No bo to spróbuję... było, chyba na Switcha wyszło, e, więc tam nie wiem, czy, czy, czy graficznie to nie są jakieś takie mocne uproszczenia. Znaczy wiesz to za bardzo, znaczy ona... Mm, nie Za w bardzo część, kolorowa więc... mi się wydawała, wiesz, okay, za bardzo. Uh -huh. y ale masz rację, tak. Ona wyszła też na Switcha, więc, więc być może oni podciągali w górę. No nie więc zrobili tak bazowo na Switcha. Zresztą, w ogóle, Monster Hunter zawsze powinien być na Switchu, zawsze powinien być na konsoli przenoszenia, bo tam jest ten rodowód. Ale no to pewnie przejdziemy za chwilkę. Ale powiem tylko tak, że bardziej mi się spodobało to, co widziałem na, na Zwiastunach, na, na, na fragmentach filmów, jeśli chodzi o Wilds, jeśli chodzi o estetykę, miejsce, uh -huh. postacie. I nawet chwilkę pograłem, ale o tym za chwilkę. Opowiedz mi, drogi Rafale, o co chodzi z tym fenomenem Monster Huntera, i dlaczego yy, tak dużo ludzi postanowiło w ogóle zagrać w tę część, i nie, wiem, czy to nie jest, yy, czy to będzie. Chociaż pewnie nie, pewnie jak się policzy, ile tych kopii się sprzedano na, yy, na poprzednich sprzętach, nie? Albo w Japonii, no to pewnie wyjdą też hmm, jakieś niepotyczne. Źródła. Ale to jest ich, co, dlaczego? To jest druga to jest druga seria najbardziej dochodowa Capcomu. Oni, mm, ja podaję Oni już teraz przekroczyła 110 milionów na pewno Może dobija do 115 milionów Tylko Resident Evil e, Który tam ma chyba 165 milionów e, jest, jest, czy tam 160, coś takiego To jest, jest ten numer jeden e, Monster Hunter to 110, czy tam 115 może nawet Bo teraz jak mówię, że jest 8 milionów, no to To może tak być I później jest Street Fighter, który ma tam, nie wiem, z 60, 55, coś takiego Także to jest ich najbardziej dochodowa seria. Najwięcej sprzedanych egzemplarzy gry to był Monster Hunter World um, i tam było prawie 21 milionów, plus jeszcze ta, ten, ten drugi, Iceborne, um, który mógł być dodatkiem. On też miał około 14 milionów, także um, to jest mega se seria, która chyba przez wiele, wiele lat była znana tylko z wpisów um, Michała śledzia E, bo to był taki e, piewca tej serii, o który. Jeszcze na no, PSP? Ten tak na PSP. Ale e, ta wersja, znaczy nie, nie wiem, co on grał, bo nie pamiętam aż tak dobrze. mi ale się ale że... że on kiedyś opowiadał, że właśnie zaczynał od tej wersji PSP. To, e, bo, bo, to była, bo, bo tam się narodził ten sukces, nie? Dobrze. dobrze pamiętam, że później był taki e, moment, że Sony straciło 2? Monster Huntera na rzecz e, wersji na Nintendo. OK. Na PS2 był, był Monster Hunter, który później miał e, port na PSP. I ten port na PSP miał jakąś tam swoją nazwę, ale... Mm, teraz, żeby... Ja, nie, mhm. nie pamiętam, jak to jak się nazywał. Nieważne. E, mhm. Ale nie ma racji, że... chyba, że, że Monster Hunter na początku wyszedł na PlayStation. Freedom tak, chyba był. Monster Hunter Freedom się nazywał w związku z tym, że mogłeś to zabrać wszędzie, nie? Bo ten pierwszy Monster Hunter jeszcze poszedł właśnie, yy, tak jak mówisz, na Nintendo jeszcze trafił Monster Hunter G. I tych Monster Hunterów było naprawdę dużo. Yy, na pewno yy, numerowane to były do, do czwórki. Yy, ten w 2013 roku wyszła czwórka, która była chyba... Yy, Początkowo, właśnie wydana na Nintendo 3 ds i ona miała tam tak. kilka jakiś tam iteracji swoich. Natomiast ja zacząłem swoją przygodę z Monster Hunter World. W... To było gra z 2018 roku. I jeżeli będziesz mnie pytał o jakieś różnice, no to ja tak średnio będę pamiętał, bo skończyłem grać ją właśnie w styczniu 2019 roku. W związku z czym e, to 6 lat minęło i ja nie pamiętam e, tych wielkich różnic. Natomiast e, co, jest, co jest takie znaczące to, że mm, no, ta, ta gra w jakiś tam sposób stworzyła swój gatunek, e, to nie jest RPG, to nie jest MMO, to jest e, polowanie na potwory. Um, jakieś um, są oczywiście gry, które, które próbują naśladować Monster Hunter'a, um, chyba z, ze skutkiem żadnym, um, może coś tam na PS Vita wychodziło, um, ale... Czy słyszałem, że Dauntless było taką podobną grą, ale, ale tam się zagubili jeśli chodzi o mikrotransakcje i tak dalej i ta gra nigdy nie... Um... Coś zrobiło chyba z... EA wypuszczało, albo Ubisoft Wild, kurde, teraz nie pamiętam. Mhm. Wild Hearts, taka gra chyba sprzed dwóch lat, albo z zeszłego roku, mhm. ale to chyba też jakoś specjalnie sukcesu nie odniosła, chociaż była bardzo dobre oceny. Um, także te takie... Informacje, które napływają z Japonii, że na przykład mimo, że tam sprzedaż PlayStation 5 jest taka sobie średnia, bo jest duża inflacja, ale nie wszystkich stać, to sklepy i markety wyszły z taką propozycją, że będą wypożyczały PlayStation, żeby ludzie mogli grać że hmm. pracodawcy wywieszają ogłoszenia, że w związku z premierą to proponujemy wziąć dzień wolny, bo żeby, żeby, żeby nie musieli przychodzić do pracy. Także tam to jest fenomen. Z tego co widziałem na Twitterze, no to są oprócz tego całego merczu związanego z, z Monster Hunterem są jakieś przygotowane na okazję tej premiery dania w restauracjach. Gdzieś tam Mm, tutaj mamy taką, taki, taki, taki, taki chlebek z serem e, jemy w tej pierwszej lokacji w takiej wiosce i gdzieś tam czytałem, że nepalska restauracja e, ogłosiła, że po weekendzie nie ma, nie ma sera tego, który w tej grze występuje <śmiech> że się skończył, że, że, że nie mogą gościć Japończyków, bo, bo nie mają czym, także wiesz to jest, to jest mega fenomen i ja się na niego załapałem bo fabuły tata w tych grach nie ma. Jest jakaś ekspedycja na nowy, nieznany ląd. Lądujesz i e, jestem zaskoczony, bo w władz jest trochę to bardziej rozbudowane. I poprzemieszczasz po się z, razem z tą ekspedycją na, na nowe obszary, oni budują jakiś obóz, ty idziesz, bijesz z potwory, ewentualnie czasami łapiesz potwory. E, z tych potworów wypada lód, który jest zazwyczaj materiałami typu łuski, kości, skóra, jakiś tam dodatkowy, nie wiem, róg, um, jakiś tam część ciała, potwora, język, ogon i wracasz do obozu i z tego wykuwasz sobie nowy pancerz, wykuwasz sobie nowe uzbrojenie. I e, od 2000, od czwartej części, czyli od 2013 roku e, Monster Hunter ma e, 14 broni, które się nie zmieniają. To są ewentualnie nowe movesety, jakieś nowe kombosy mm. dla tych broni. Eee, i Ale te zestawy jest... są klasyczne, tak? Że w sensie tak jak mówisz, że, że długi miecz, ciężki miecz jakiś taki Tak, nie? Great Sword nie, jest, tak. Jest, jest miecz starczą, jest są dwa, dwa miecze, tak. jest długi miecz, tak powiedziałeś, młot. E, Róg, e, jest taki... Siostrza jest... chyba takie podwójność Lanc, no to właśnie jest podwójnostrze to jest e, albo dual blade, czyli dwa miecze, mhm. albo mówisz... E, hmm, albo mówisz o ewentualnie e, takich t, lancach, nie? Bo są dwie lance. Tak. Jedna to jest zwykła mhm. lanca starczą druga to jest lanca... E, lancepał po polsku, czyli mm -hmm. strzelające ląca, jest taki trick weapon, dwie są, czyli jest yy, yy, jest, jest yy, miecz, który ma, na którego zakładasz yy, tarczę i yy, masz taki coś, coś a la, to się nazywa switch X po angielsku, nie pamiętam jak po polsku, jest też mm -hmm. yy, glewia i łuk plus dwie yy, Dwie takie strzelające e, maszyny. Jeden to jest taki heavy, e, drugi to jest lżejszy czyli broń palna, nie? Czyli tych 14 broni, e, z, który, z którymi wychodzisz i polujesz na potwory. Ta e, ja każdego... formuła w tym, tym, tym rdzeniu, tak jak mówisz, to jest inne, i przez to, że te bronie są nawet. Te zestawy praktycznie się nie zmieniają, bo się tam mówi o czwartej mhm. części to jest taka sprawdzona formuła, tylko za każdym razem trzeba jakiś taki twist, coś tam trzeba wprowadzić, nie? Bo, bo generalnie yy, jak, jak wiesz, ja miałem takie, takie krótkie porównanie nawet tego, tego, tego prologu, nie? bo można powiedzieć, że, że pierwsza, yy, pierwsza część gry to właściwie jest ten prolog, tak? że wprowadzamy, nie, nie jesteśmy w świat, możemy sobie pośledzić tą fabułę, zobaczyć pewne rzeczy, na nam się podobają, I, i ta gra tak naprawdę opiera, yy, otwiera się po po tym, po, po Fabularnym programu, po tym powiedzmy, no tak, to są tak. władz to są trzy pierwsze rozdziały, gdzie po trzech pierwszych rozdziałach lecą ci napisy i świat się otwiera przed tobą. E, fabularnie jesteś prowadzony, jest, jest fabuła, chłopaszek e, przybywa do twojej krainy przy całą pustynię i mówi, że potwory atakują jego wioskę. Wszyscy są zdziwieni w tym zachodnim świecie, bo, e, no bo tam podobno to były niezamieszkałe tereny, więc rusza ekspedycja i okazuje się, że tam mieszkają rzeczywiście ludzie tak. jeszcze jakaś inna rasa, też rozumna, takie Ełki tak. w lesie i on, początkowa fabuła jest taka, że musimy go odprowadzić do tej wioski. W mhm. To jest w ogóle A... coś ciekawe też, że moim zdaniem, ale też nadal mam, mam takie porównanie malutkie, wiesz, nie jestem w stanie tego, tego odnieść mhm. na do do world, ale wprowadzenie na przykład do Rise, to wydaje mi się, że, ta, że to wprowadzenie do tego świata i, i w ogóle te, ta interakcja z, z innymi postaciami jest dużo ciekawsza, dużo bardziej filmowa. No i graficznie robi dużo lepsze wrażenie. Zresztą jak, jak, jak e, nawet zobaczyć tylko to, znaczy to wprowadzenie, wiesz, te, te, ten, ten świat, który jest bardziej stonowany w tych takich barwach brązowych, takich bardziej barwach post-apo, że tak się wydaje. Chociaż e, też jest tak, że chyba e, po tym pierwszym takim pustynnym e, nie wiem, nazwę to biome, to później wchodzimy do jakiejś dżungli. Mm -hmm. Ja tylko widziałem początek, więc ja nie, nie, nie jestem w stanie, powiedzmy, odnieść się do tego, co później widzimy, bo też pewnie jakimi wziaskiniami tak. chodzimy i tak dalej. Ale chodzi o to, że to wprowadzenie jest takie bardzo ciekawe, takie bardzo filmowe. Te postacie fenomenalnie wyglądają. Zresztą yy, przyznam, że po takich grach jak *Walt* czy w kilku innych, gdzie ten kreator postaci, owszem, był ciekawy, był bardzo rozbudowany, ale w, w Wild praktycznie nie da się zrobić nieatrakcyjnej postaci. Wiesz co? Nie odchodzi, tak. że, że nie robi się... To po prawda. prostu każda postać jest po prostu przepiękna. Yy, czy kobieta, czy mężczyzna przystojny. No ja się śmieję, że właśnie, że Japończycy w przeciwieństwie do Zachodu. Zachód kultywuje coś, co oczywiście ma swój urok, taka kultywacja brzydoty, takie jako, jako sztuki. Bo wiesz, że taka twarz pełna zmarszek i tak dalej pięknie wygląda na obrazie, bo jest pełna detalu, nie, nie jest taka gładka jak te twarze za anime. Japończycy idą w drugą stronę, tak? że oni jednak, że wszystkie te postacie mają przepiękne fryzury, dziewczyny wyglądają bardzo atrakcyjnie jeszcze, no mamy te możliwości do tego, jak, jak ten strój wygląda, czy, czy, czy ma stopę, czy ma jakąś podkoszę. Wiesz, chodzi mi o to, że ten, że miałem przyjemność w tworzeniu postaci mm -hmm. i jak normalnie wybieram sobie postać yy, męską, no nie, bo tutaj mówimy sobie wybrać właśnie No i bardzo gościa, dobrze, że tej... zrobiłeś kobietę, ja, tak samo, no jak masz kimś grać i ciągle patrzeć na tę postać, no to najlepiej sobie ładną tak, atrakcyjną dziewczynę prostu, zrobić. Tak, i, i, ale te włosy, wiesz, wszystko, no po prostu mi się strasznie podobało i, i ten, ten silnik, chociaż no, jest dużo zarzutów, i pewnie jak będę opowiadał o moim krótkim doświadczeniu, to, to o tym wspomnę. Ale generalnie ten silnik, pomijając optymalizację, te postacie świetnie się poruszają. Widzę, że ten jest pełnym motion capture. W tych scenkach przerewnikowych, gdzie na przykład, nie wiem, odnajdują tego dzieciaka, oni z tych latających statków, to też mhm. mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam ten steampunk taki, że mamy te, te statki takie, które normalnie pływają po morzu, ale podczepione pod balonem, więc latają. My są jakieś alakatamarany, la które, które przecinają tą pustynię, jak, jakby były właśnie jakimś GP. I to mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam taką estetykę, ale właśnie w tym świecie, kiedy poznajemy tego kapitana i tą załogę i, i, i jest trochę tego, tego anime w tym, ty one się tak się poruszają w tych filmach tak naturalnie i to widać, że że to nie jest z jakiegoś generatora animacji, czy jakieś nie wiem, z jakiegoś stoku animacji, mm -hmm. czy AI te animacje prowadzi. tylko tak, to są, to są normalnie kadry sceny bardzo naturalne i te prostaci wyglądają bardzo dobrze. Włosy falują, kobiety pięknie wyglądają, mężczyźni są postawni, no ten ten kapitan taki siwo, siwo brody, siwo włosy, no chyba nie wiem, czy on ma brodę, ale generalnie jest potężny. Ma brodę, nie jest. ma wąsów. Tak, nie ma wąsów, jest ogromny i to jest tak, wiesz, jak, jak, jak strongman. I to mi się podoba, bo to jest ta estetyka właśnie, yy, od której się odchodzi yy, na zachodzie, a, ta. a Azjaci mówią, nie, my nie będziemy tutaj, my jesteśmy zafascynowani, dla nas tak to wygląda, no, tak, tak, tak się prezentują te, te postaci i to jest fajne. Mimo, że oczywiście jest mnóstwo takich mm, e, charakterystycznych dla, dla ich, nie wiem, gustu, czy, czy poczucie estetyki, wiesz, elementów, w niej I że to trochę przypomina po części dla mnie świat, jaki yy, można sobie wyobrazić, że jest w, nie wiem, Final Fantasy, szczególnie w tych, tych nowszych częściach, nie? No, ale to już... Ja jestem ciekawy, co, co napędza co? Bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że jest bardzo popularny nurt w mandze i anime, który nazywa się Isekai. I to jest, yy, powiedzmy, postać z rzeczywistości wchodzi do świata fantastycznego. I Czyli albo to jest okay. tak, że um, jest jakaś gra wirtualna i chłopak czy tam dziewczyna zakłada gogle i przenosi się w świat wirtualny, a czasami jest tak, że y, ten świat fantastyczny się wdziera w naszą rzeczywistość i wiesz, ludzie wchodzą do dungeonów, na przykład, gdzieś tam się mm -hmm. otwierają bramy i oni wchodzą, żeby czyścić tam, pozyskiwać materiały, a czasami jest tak, że po prostu jej bohater zostaje porwany, albo umiera i trafia gdzie indziej i te, y, i to fantazy, um, ale dosyć często chyba jest też ten motyw tej gry komputerowej, mhm. ten, ten, ten świat fantazy właśnie jest bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o stroje, fryzury i to jest też takie odbicie właśnie w Monster Hunterze, czyli jestem ciekawy, skąd się bierze ta popularność, bo ty mówisz, że rzeczywiście takie charakterystyczne stroje, no czyli mm, generalnie tam gdzieś tam y, odsłonięty brzuch, długie y, nogi, które zbroja praktycznie czasami nie okrywa, tylko jakieś kozaki, mhm. takie do, do Kolana. Znaczy też nie? te klamerki, te paseczki, klamerki, to takie skórzane prędzle, elementy. Tak, tak. tak. I, ale jeszcze wiesz... to widziałem w Devil May Cry, wiesz, w tych, tych w mhm. chyba. Ale te, z, te, te, lat temu. te, te zbroje to, to nie są takie zbroje ciężko zbroje, zbroje ciężkie wiesze z okucia, jakieś tam mhm. e, całe hełmy, tylko to są takie sexy zbroje, nie, które odkrywają I to, się, i to było elementem i jest pewnie elementem żartu, ale ja nie, nie czuję, mhm. e, żeby to. Znaczy, jak komuś to łamie imersję, że zbroja dla kobiety, która wszystko odsłania, ma taką samą tak. y jak zbroja dla mężczyzny, no to jest jego problem. Mój nie. Natomiast tutaj jest jeszcze taka sytuacja ze zbrojami. Jeszcze tutaj coś powiem mhm. na temat y gry, że y zestawy zazwyczaj składają się z pięciu części, czyli opaski na biodra, spodnie albo no, dolna część, opaska tak. na biodra, górna część, hełm i rękawice. I z każdego hmm. potwora można zrobić, z takiego podstawowego, można zrobić zestaw, ale później dochodzą nam te wyższego poziomu, jeszcze dochodzą nam dwie, dwie osobne, alfa i beta. I teraz tak, zestaw osobny jest dla mężczyzn i osobny jest dla kobiet, ale tutaj jest tak zrobione, że mogą nosić, bez względu na płeć możesz nosić każdego zestawu czy to jest żeńska wersja, czy to jest męska wersja. Czyli jeżeli ci się podoba, żeby twój facet biegał w, w innej kurtce, tamskiej na przykład, która na nim wygląda po prostu inaczej, to może to zrobić i wiesz, możesz mieć kobietę ubraną w taki pancerz męski i możesz mieć takiego faceta ubranego w takie podsłaniane rzeczy, czyli tylko buty i majty, i przypaska tak. na biodra, i jakaś taka kamizelka zarzucona do, do, na plecy, i koronę do. na głowie. Nie? Tak, ale wiesz co, do. do a, znaczy, nie, nie chcę powiedzieć do absurdu, bo moim zdaniem to nie było absurdalne, tylko to było po prostu takie, że w Baldur's Gate 3 każda postać mogła nosić każdy strój. Niezależnie mhm. od, właśnie od wyglądu, od budowy ciała i tak dalej. Więc jak chciałeś po prostu, nie wiem, y, y, y, czy, czy jakąś taką bieliznę założyć tej postaci, a wcześniej była ta... ja po prostu bawiłem się też w wymienianie strojów, mhm. no? bo mi się na przykład podobała y, ta. Ta skórzana, te skórzane bikini mi się bardziej podobało na tej postaci, więc można było tam kombinować i, i to jest, co było ciekawe. Oczywiście to nie wpływało akurat w, w tym przypadku, jeśli chodzi o te elementy na grę, no bo bardziej chodziło o ten główny pancerz, tak tutaj y, rozumiem, że nie da się na przykład, nie wiem, y, tak jak w niektórych grach, ustawić wyglądu postaci mimo że ma statystyki y, jakiejś innej zbroji, Możesz, że, że, Chyba nawet. możesz po prostu, żeby nie wyświetlało ci się na przykład hełmu. I wtedy Aha, widzisz tak. swoją piękną twarz cały czas. Wydaje mi się, że Warto. można to zrobić. Na pewno można tego naszego towarzysza e, Koleszkota. Koleżkota, e, czyli. E, tak. e, kota, Nie zmieniałem nazwy na... uznałem, że, że Koleszkot to jest taka ładna nazwa. Super tłumaczenie, no bo to jest e, paliko. jest po, po angielsku, czyli pal i cat, paliko. E, więc ktoś, kto tłumaczył, ta osoba się właśnie przy dyskusji na temat tłumaczenia odezwała, że to jest jego, i to nawet to dzisiaj mi wyskoczyło, że to jest jego pomysł, gdzieś tam na x to, to uważam, że jest super, to, to wytłum, przetłumaczone. I możesz go mu zakłożyć zbroję, ale nie będzie go widać, będzie miał to podstawowe futerko, który, w którym go masz i tylko będzie trzymał broń. Wiesz, tutaj jeszcze to trzeba powiedzieć, że tutaj bielizna jest stałym elementem. Nie można rozebrać do postaci, tylko no, mężczyzna próba, e, będzie miał zawsze próba. klatę bez, bez no, takiej bielizny jaką ma kobieta, czyli zasłaniającą mhm. biust. I też trzeba zwrócić uwagę, że mimo wszystko, mimo że te postacie są atrakcyjne, to nie, nie da się przeseksualizować ich. To znaczy, one nie mają, mają oczywiście długie, tak. długie nogi, kobiety, ale te biusy to nie jest jak w tej grze m, takiej anime, E, Sousy, co grałeś, e, gdzie tam się w e, gorących źródłach e, kąpało. Pamiętasz, o czym mówię? E, I tam można było zrobić taką postać, że... no... wow. Kojarzy, o której grze mówię? E, nie Cold Vein. Czy Cold, Cold Vein, nie? tak, Cold Vein. Dobrze mówisz, Cold Vein. To tam można było zrobić... Ale też tak bardzo nie pamiętałem, że tam można było tak przeciągać te suwaki, bo teraz też mi się wydaje, że, że te suwaki... Yy, to też jak to się. Nie, ktoś nawet mówił, że w. w chyba w Veilgard ten suwak jest w drugą stronę tak absurdalnie zrobiony, że, że tak naprawdę yy, niby jest do powiększania powiedzmy tej klatki piersiowej, ale tak naprawdę prowadzi nikąd bo, bo, bo, bo nie daje, nie pozwala ci. No właśnie, mm -hmm. jest ten absurd, nie? nie pozwala ci iść w Zomelajer Kraut. Zresztą ja nigdy nie uważałem, że jaka, takie, takie postacie są atrakcyjne. Zawsze. Yy, nie wiem, no, to może coś świadczy, że ja ty lubię... Ty grasz właśnie, na pececie, e, tak? Tak, grałem na pececie i lubię jak na... Są mody, na tej... bo widziałem tak, filmiki to... z moda. <laughs> to się domyśla, to pewnie tak, że pewnie w takim razie można grać w, z bielizną e, kobiecą na mężczyźnie w takim razie, nie? Że na, e, na, na bikini w taki, taki slaty widziałem tak, filmik e, tak, z tej tak. pierwszej właśnie, jak dziewczyny zeskakują na... Y, na pustyni w pogoni za. No ja widziałem, a propos Resident Evil, innej gry Capcomu. No fantastyczne mody, jeśli chodzi o tam zmienianie niektórych postaci. Ada na przykład. Ale to jest jak kto lubi, nie? Ale chodzi mi o to, że ja lubię postacie, właśnie żeńskie, które mają taką atletyczną. Serwetki jak sportsmenki, jak biegaczki takie. Mm -hmm. Niedługodystansowe, tylko takie średniodystansowe, nie takie 800 metrów, no nie wiem, to tam. Mm -hmm. Tak do, do, do, do kilku kilometrów. I, i je ja zawsze robię, jak jest podkreślona ta, i to akurat w, w Monster Hunter World jest możliwe. Tak. Że jest. można podkreślić tą muskulaturę, możesz y, zwiększyć ob, y, ilość tego ciałka, ale jeszcze podkreślić tą rzeźbę, i to mi się bardzo podoba. I dlatego mówię. Ja czułem się w tym kreatorze postaci, jakby ktoś przywrócił mi, wreszcie tą wolność do tego, że okej, okay, tworzę postać, i zawsze mamy do wyboru. Albo właśnie tworzysz postać męską, w którą chcesz się. W, w się Utożsamić, żeby była twoim awatarem, mhm. więc oczywiście musi być y, świetnie umieśniona i tak dalej, no, jak to lubi. No nie może ktoś lubi mniej umieśnion. Albo tak jak powiedziałeś, i znam wiele osób, ja nie powiem, że jestem z jedną z nich, ale ja mam ogromną przyjemność, szczególnie w, w obrębie tworzenia. Yy, yy, twarzy bohaterki, którą, którą powiedzmy chciałbym pokierować, o że maca, ja chcę, tam żeby tam jest mnóstwo możliwości i mnóstwo. ja nie mnóstwo. potrzebuję takiej możliwości, że ktoś mi tam, chociaż pewnie jakbym wszedł, to i to pewnie jest, nie tam zmienić grzbiet nosa, wiesz. Jest w zmienić grzbiet segal... nosa, tam jest absolutnie wszystko, tam jest tam model, tak, żebyś twarz, jest... cały makijaż, yy, te warstwy makijażu możesz nałożyć, także... No, ale wiesz, co jest najważniejsze, żeby to było, żeby to wszystko nagle, zawsze się kończyło tym, żeby postać była no, dla ciebie atrakcyjna. Wiesz, dla każ każdy ją sobie tak ustawia. A w innych grach, na przykład w grach Bethesdy, jakbyś nie ustawiał tych suwaków, to zawsze ci wychodzi jakaś taka taki dziwoląg, nie? Że nigdy nie możesz dopasować tych tej, tej, tej, tej, tej suwaków. Oczywiście są mistrzowie i tamtych gier. Bo ja pamiętam, że ilekroś, na przykład w Mass Efekcie, to nie jest gra Bethesdy, ale też w Mass Efekcie można było stworzyć e, naszego Sheparda, czy naszą e, Commander Shepard. Jak zawsze bawiłem się tymi suwakami, to nigdy nie udawało mi się zrobić takiej stuprocentowo takiej satysfakcjonowanej postaci twarzy, bo to, co wyglądało na tym edytorze, ok, to później w animacjach, w scenkach przewnikowych gdzieś tam nagle się okazało, że, że, że z tej perspektywy ta, twar ta twarz ma jakoś, tak pokra jakoś pokracznie, albo coś. A tutaj, i to jeszcze to jest niesamowite, że wychodzi z tego kreatora, oni tak pięknie te przejścia zrobili, wiesz, że wychodzisz z tego kreatora. Ja to wszystko mówię Coś, co, co pewnie ktoś mógłby nawet na YouTube zobaczyć, nie? bo to jest, to jest początek, więc, więc to nikomu nie zdradzam niczego. Zresztą uważam, że na takim etapie jak ja byłem, to ja nie jestem w stanie nawet powiedzieć czegoś, co by komuś popsuło, nie wiem, poznawanie tej fabuły. Zresztą to też nie jest chyba element najważniejszy w tej grze, nie? bo fabuła Mam tutaj bardzo. Ale jest marginalne fajna, znaczenie. ale tak, marginalne, no, tak, ale jest fajna. Tak. Nie, nie... Ale że wychodzi się z tą postacią, nie z tego kreatora, ona od razu wchodzi w ten świat, na ten pokład, od razu się dzieje interakcja, od razu jest tam jakiś ruch na pokładzie. Strażnie mi się to podoba. Ale wiesz, że... jest, jeszcze są te scenki, które mhm. na przykład jak gotujesz nie, i twoja tak. postać je, to co ugotowałeś tak. No uśmiecha. ten ser, o którym powiedziałeś, to ja od tak. razu skojarzyłem, że, że on się tak po prostu wylewał jak z takich, jak ja mówię, jak, jak żółwie ninja jadły tą nowojorską Pizza. pizzę, tak. to zawsze ten ser po prostu jakby to była jakby płynna maź, nie że gęsty ten, tylko i tak to właśnie wyglądało. Ja uwielbiam topiony ser i to jest cudowne, nie? że robi smaka, też mi się od razu to skojarzyło, po części, mimo, że, to, że anime Delicious in Dungeons, tam też była ta, tak. to, to, to, ta kamera na to jedzenie, no bo to tam osią tego, tej, tej historii było to, że trzeba było ugotować co się upolowało. No tutaj, tutaj chyba jest troszeczkę inaczej, ale cholera wiem, bo nie, też nie jestem w tym świecie. No nie? No, pewnie są jakieś no, jadalne te potwory. Ale, wiesz ale z co? drugiej strony... Nie, chyba potworów nie, nie, nie możesz łowić rybki, te rybki chyba możesz jeść. Natomiast em, wydaje mi się, że tutaj trochę kuchnia jest y, po macoszemu potraktowana, bo poprzednio w Wordzie to ci gotowały koty i te dania były wiesz przygotowywane, tam w takiej kuchni polowej, tam robiły te, te, te potrawy i, i tutaj jest zazwyczaj mały grill, jest tam mały, mała kuchenka i taka, takie szybkie przygotowanie, ale i trochę mało tych składników, bo można zrobić mięsko, rybkę albo warzywną opcję, jeżeli ktoś jest, nie chce iść mięsa i dodatki, tak. tam, tam ta, aż tak dużo ich też nie ma. No bo to przygotowanie sobie tych potraw to też jest, bo ja, nie, tak, ja, gusty, ja tak mnie no. nie, nie, nie, nie okiełznałem tej mechaniki do jakiego poziomu, żebym mógł tak się wypowiadać. Oczywiście yy, yy, ja to mówię taką z taką ekscytacją, że po prostu odkrywam, że można sobie nagle wyciągnąć ten, tą, yy, yy, tą kuchenkę taką polową i coś tam gotować, tak czy walki, czy coś takiego się ucieknie od tego potwora. Yy. No, to tak. jest ciekawe no nie, że to jest... I Fajnie. No, ale... fa fabuła jest tutaj potrzebna właśnie do tego, że ona wprowadza cię w mechaniki. Ona jest zrobiona pod. Atrakcyjna jest dla starych graczy, bo jest w porównaniu z Worldem, jest, jest, jest filmowa, jest tam po coś jesteś, nie tylko, że po prostu jesteś i zdobywasz kolejne przyczółki, w kolejne biomy zwiedzasz. Ale tutaj masz taką fabułę, że ta ekspedycja oprócz tego, że bada, to oni mają cel tego dzieciaka odstawić, nawiązać kontakt z jego ludem, bo byli no, no, połączyć wschód z zachodem, więc um, oprócz tego, że poznajesz kolejne postaci, masz jakieś tam przygody razem, to oni wprowadzają powoli mechaniki. Czasami to jest prompt, czasami rzeczywiście jeden jakaś misja ci mówi konkretnie, że co masz, co masz robić i dzięki temu się Uczysz, że na przykład w krainie tam jest taka kraina oleju, w takich kanionach i tam jest gorąco, więc musisz brać taką chodzącą miksturę. Później trafiasz w kaniony, gdzie jest lód, i musisz brać, zbierać ostre papryczki, żeby robić sobie te rozgrzewające pojszony. no nie? Także ona wprowadza nowych graczy w mechaniki, których nie znają i przy okazji jest fajną historią, która. I lubię w tej grze, że ona jest taka pogodna. Ona jest w każdym momencie pogodna. Mimo, że to jest gra o zabijaniu. Mm -hmm. I oni tam wie, te takie bzdury opowiadają, że nie możemy teraz zabić tego potwora, bo to tam zakłóci ekosystem, nie? A później wyżynasz to w ich, ich dziesiątki. To, e, to, to, to, To mimo wszystko to jest mm -hmm. taka pogodna, e, miła, fajna historia i naprawdę tak. fajnie się przez nią przechodzi. No bo ona ma też te, te, te, te tropy, jak ja cały czas mówię, tego, tych japońskich gier, nie? Że, że jest dużo młodych ludzi, że to nie jest tak. tak, że wiesz, losy tego świata to tylko na barkach tych doświadczonych, styranych życiem, no, weteranów wojny, tylko, tylko czasami właśnie tak, jak mówisz, no tutaj mamy ten tego dzieciaka, który, którego po prostu oni podczas, nie wiem, jakiegoś patrolu, tak, odnajdują i, i postanawiają mu pomóc, no ale też cała to nasza ekipa jest raczej taka y, młodsza, chociaż też są starsze osoby y, doświadczone. No, po części też nie wiem w stanie powiedzmy o, nie wiem, określić Oliwi na przykład wieku. Nie? Ale domyślam się, że tam ma ta Alma, dobrze mówię, i Dżema tak. to są raczej Jemma, takie młodsze dziewczyny, tak. Dżema jest Jemma super, super, bo jest kowalem, <laughs> tak? I tak. ona nam bardzo pomaga. Y ja dużo czasu z drzemą nie spędziłem do no nie, ale, ale zabrajdowałem sobie i znaczy tam wyprodukowałem nawet yy, nowy miecz, yy, elementy właśnie tego pancerza zmieniłem całkowicie. Na takie lżejsze, bo uznałem, że wiesz, ta pogoda jednak z temu, żeby, żeby pancerz był przewiewny. Jednak tak. zupełnie to inaczej. Zra, się pieszo, zaalczy, co zrobiłem. Yy, <śmiech> tak. Tak, pomyślałem, że ta kurtka, którą. Yy, z którą ona też się tak. Z, z, Źle układa na tych plecach. Ten, ten mm -hmm. miecz tak. Zależy. No niestety, to, to jest trochę. Y... Trzeba przymknąć oko na to, że pewne elementy Twojego pancerza na siebie nachodzą i przenikają. Tak. No, wydaje mi się, że te, te, te bronie są tak wielkie, że tutaj się nie da e, mm -hmm. jakoś inaczej tego rozwiązać i tarcza mm -hmm. przechodzi przez miecz, jak maszem na plecach. E, no niestety, tak to będzie wyglądało. Natomiast e, co jest moim zdaniem. Fajne to, że rzeczywiście, tak jak jest w Soulsach, ważnym aspektem jest zabijanie e, przeciwników walka z bossami i eksploracja świata, to tutaj też jest w Soulsach bardzo ważna e, fashion i tutaj moim zdaniem e, Monster Hunter Wilds, no to jest, jest pod ten fashion, czyli jak chcesz ubrać swoją postać, żeby, żeby ci się podobała, no jest, jest, jest, jest skrojony pod takich graczy, którzy mogą spędzić godziny na wybieraniu zestawów, bo tak jak powiedziałem, mm -hmm. tych potworów jest, dużych potworów jest 29. I prawdopodobnie Aha. z każdego będziesz miał e, 10 części uzbrojenia, bo ta wersja męska i żeńska, nie? Czyli ale są jeszcze te średnie potworki, które sobie chodzą na mapie i one nie są głównymi celami zazwyczaj ale czasami pomagają, czasami przeszkadzają, e, atakują ciebie inne potwory albo są celem ataków dużych potworów i z nich też wypadają materiały i z nich też robisz jakieś tam części uzbrojenia więc tego jest naprawdę dużo i można się fajnie bawić z tym nie? Tak samo jak zbierasz te metale, to z metali też masz pewne zestawy. Także tego jest masa, masa mhm. jest. Tak, tak, bo to właśnie ze względu na to, jakie materiały masz, taki, taki typ właśnie yy, tej, tej części pancerza możesz zrobić. I to jest, no i na to tym polega mhm. cały gameplay, gameplay loop. Czyli e, masz cięższe potwory, e, wypadają z nich lepsze rzeczy, robisz lepsze części uzbrojenia, bo. Początkowo to zabijesz potwora i możesz zrobić sobie z niego zazwyczaj zestaw Ewentualnie weźmiesz zadanie e, dodatkowe i drugi raz go ubijesz i będziesz na pewno mógł sobie zrobić cały zestaw Ale później te, te lepsze i bronie, i te lepsze zbroje wymagają więcej I na przykład wymagają od ciebie, żebyś odciął mu ogon e, Albo wymagają od ciebie, żebyś y, odciął mu jakąś inną część ciała i, i Wtedy wypada, jest większa szansa na wypadnięcie tego konkretnego materiału i możesz sobie zrobić lepszą broń. Dzięki temu będziesz szybciej zabijał następnego potwora. Nie? Także to jest ten gameplay loop, który, który pozwala ci na, na, na, na progres. Plus jeszcze są, bo fabuła cię prowadzi przez praktycznie, mhm. powiedzmy, tam dwie trzecie potworów, może trochę mniej. I mamy tych potworów takich podstawowych 29, z czego chyba większa część jest, yy, chyba 16, jest, jest nowych i 13 starych, tak mi się wydaje Czyli które już występowały w wcześniejszych częściach i one mają swoje warianty Czyli mają wariant yy, tempered, czyli tutaj po polsku to jest... Yy, yy, yy, yy. Teraz nie pamiętam jak to jest, o kurczę, zapomniałem. Ale, mhm. ale jest taka wa wariant, takiego już okrzepłego w bojach, homana blizny na sobie i on jest cięższy do zabicia. A nie Są jeszcze strażnicy, którzy fabularnie będziesz miał to wytłumaczone. Wy też gracze, jeżeli jeszcze nie gracie, będziecie mieli wytłumaczone jaka jest różnica między strażnikiem a zwykłym potworem. Nie? I, I tego jest naprawdę dużo do... Do, do zabawy. Mamy też te korony, które zdobywasz, to są za największy egzemplarz, czyli tą alfa najczęściej, tego przywódcę potworów. On jest zazwyczaj tak 20-30% większy od innych i silniejszy oczywiście, ale są też małe korony za takie mniejsze, najmniejsze egzemplarze, One są właśnie mniejsze niż y, takie, takie normalne i też zdobywasz te korony. Nie? Masz y, to, to tak, żeby zdobyć sobie wszystkie, czyli Upolować te największe i zdobyte korony, bo każdy potwór tam ma masz, masz tam, masz swoją wagę, ma swoją e, wielkość, i te największe i najmniejsze masz zapisywane nie? W, mhm. swoich, w swoich tam dokonaniach. To także tutaj też można się w to bawić, i to jest specyficzne, bo nie każdy lubi tego typu e, rozgrywkę. To jest tak, jakby się walczyło mm, bez, bez fabuły, nie? Po prostu całym klu jest pojedynek z potworem, który mm, zazwyczaj też... To nie jest tak, że on stoi w miejscu, tylko on tam wykorzystuje... Ucieka, biega. Ucie tak, tak, ucieka. No najczęściej jest tak, że ten, ten potwor, potwór e, ucieknie i na przykład ucieknie do stada mniejszych, jeżeli to jest alfa i będziesz walczył nagle z trzema. A czasami ucieknie do swojego gniazda, gdzie będzie się leczył, podwieści się pod sufit, bo jeżeli jest latający i trzeba będzie go obudzić, bo on wtedy odzyskuje energię, albo do takiego źródła, gdzie, gdzie będzie odzyskiwał energię, ale też może rozbić ścianę i otworzyć nową, nową jakąś tam część mapy, do której wcześniej było, na nie było dostępu. Można też te potwory Wabić na terytorium innego, i wtedy nam pomaga inny potwór, i walczą ze sobą. E, można wykorzystywać otoczenie, i e, można zrzucać albo na niego przedmioty można w, w, takie naturalne sieci w, w, wrzucać mm, można też. Jak się z dwoma to są takie, takie jedno miejsce jest gdzie można je odgrodzić ścianą nie? I, i wtedy jeden jest za ścianą a ty, ty masz tam chwilę czasu powiedzmy żeby walczyć z jednym i chyba za każdym razem masz trzy, trzy omdlenia trzy razy trzecie omdlenie to jest koniec walki i jest ten limit czasowy. Omdlenie to jest takie że lądujesz w swoim w swoim namiocie, obozie jakimś tam, czy to jest namiot taki gdzieś tam, który sobie postawiłeś na planszy, bo na każdej, w każdym bajomie możesz chyba postawić cztery takie obozy swoje, takie tymczasowe, albo w tym głównym, jeżeli jeszcze nie miałeś no i musisz znowu dojechać do, do potwora, bo w tej części, bo w Wordzie się biegało po prostu A teraz rzeczywiście masz e, wierzchowca, z którego możesz prowadzić ataki e, Z którego możesz wyskoczyć, który się jest szybszy, biega, lepiej się wspina i te, e, Jeżeli ktoś nie grał w Rise, bo się wierzchowce pojawiły w Rise A grał tylko w te wcześniejsze części, to ta część jest super szybka, jest dynamiczna, no oczywiście 20-30 minut potrafi walka trwać z cięższym przeciwnikiem, ale dobiegnięcie do niego to są sekundy, to jest czasami 15-10 sekund, nie? Dodatkowo, co jeszcze warto wspomnieć, to jest ten element multiplayer, bo mhm. z tego, co ja rozumiem, to tak było przynajmniej w tych wcześniejszych częściach, że w zależności chyba od tego co, a przynajmniej taką legendę usłyszałem jak wchodziłem w e, świat Monster Huntera, że w zależności od e, tego ile osób wykonuje jakieś zadania i co robi, to się pojawiają silniejsze wersje potworów. Nie wiem czy to jest prawda, e, ale to, taką legendę usłyszałem. Ja nigdy nie korzystałem z wiki. E, mhm. To jest taka gra, która ma ten bogate, bogaty bajomy i do eksploracji jest naprawdę dużo, do zbierania jest naprawdę dużo i kombinowania. I to mi sprawia To Tak samo jak sprawiało mi frajdę, o można porównać na przykład do Snow. Czy Mad, Mad Rider, czy. Dobrze mówię, czy. Czy, czy, czy Expeditions, wiesz Snow o, runner o ty, Snow Runner, chyba. Mad, Mad Runner, nie. Czyli wykonujesz zadania samochodami i najfajniej to wykonywać samemu i kombinować, niż patrzeć gdzieś tam w internet. Nie, to jest większa satysfakcja. Ja mam tę tak. satysfakcję właśnie z eksploracji, ze znalezienia czegoś. Gdzieś tam zanurkowania, przepłynięcia do nowego miejsca, gdzie jest jakieś tam coś do zebrania albo połowienia ryb, bo też jest połowienie ryb w tej, w tej części. I więc ja, ja nie wiem, no czy musi... tak jest. No, no, musi być, bo japońska gra. Ja nie wiem, czy no tak właśnie. jest... Damian, nie wiem, czy to czy tak jest, że rzeczywiście, że im więcej ludzi coś robi, to coś się zmienia w samej grze, ale w, podczas pojedynku, jak sobie nie dajemy rady, możemy wysłać flarę sygnalizacyjną i dostaniemy wsparcie. Możemy sobie mhm. utworzyć zespół i pojechać zespołem na jakiegoś potwora. E, możemy grać solo i wtedy ustawiamy sobie, że jesteśmy po prostu sami nie możemy tego zrobić, nie możemy wezwać posiłków, ale możemy sobie ustawić, że jest lobby, że w tym wielkim obozie się pojawiają jakieś postaci i wtedy dostaniemy pomoc, ludzie czekają na to, żeby ruszyć ci z pomocą, tam jest bardzo to e, fajne. No zresztą jak powiedziałeś, tyle ludzi gra, półtora miliona w piku praktycznie, chyba to milion trzysta, to, to, to ludzie będą chętni, żeby ci pomóc i żeby, żeby, żeby do ciebie żeby dotrzeć i, ci Pewnie, i, i tak, za, tak. zapewnić wsparcie. Um, ale to nie jest MMO. Mhm. Nie, nie, nie. Właśnie to jest, to jest ciekawe, że no to, to jest gra, gra sieciowa wielosobowa, ale, ale wiesz, co, wiesz co, bo chciałem się odnieść do tego do, tej, do tego, czym jest właśnie ta gra? Nie? Że to jest gra, w której generalnie jest wiele takich dodatkowych rzeczy, ale tą najważniejszą jest właśnie to, to bicie się z tymi silnymi potworami, które jak powiedziałeś, może trwać. Nie wiem, 10 minut, 15 może pół godziny. Na kad... Jeszcze na taką walkę nie trafiłem, ale 20-minutowe to jest taka norma. I wiesz, co jest ciekawe? Właśnie, że jak się wchodzi z innej takiej gry, szczególnie tych podobnych, mimo że Monster Hunter jest, jest marką starszą niż gry Soulsowe, bo, bo Demon Souls, powiedzmy, naszej, znaczy, O generację ja starsza, no. Tak, że, że Demon Souls, powiedzmy, mimo że tam y, From Software robiło wcześniej gry, no to jednak Demon Souls jest takim punktem odniesienia pewnych zasad, które kolejne gry Souls-like'i powielały. Nie? I to podejście do bossów nie? faktycznie jest zupełnie inne, ale to dopiero rozumiesz, kiedy zagrasz tę grę, dłużej niż chwilę, wiesz, że, że tego się nie da, ja, ja, ja, ja oczywiście wiedziałem to wszystko, no nie, na takie ale dopiero jak zagrałem w tę grę, to zauważyłem tak, że, że właściwie e, te potwory, no są piękne, fantastyczne, jak właśnie w, w Soulsach, no nie, jak właśnie w takim Eldenie, no nie, też mogą być mm -hmm. takie bestie, czy Wielkie, tutaj e, one mają jeszcze dodatkowe jakieś atrybuty, które e, nie wiem, pająk, ale z jakimiś e, kwiecistymi ozdobieniami, no nie, więc, więc to nie jest po prostu... E, Wielki, ogromny, wielka, ogromna tarantula, tylko coś, coś więcej, nie? Tak, jeszcze tak samo, tam nie wiem, jakieś, jakieś zarodniki z siebie wy, wyrzuca, nie? Na przykład, które tak. cię mogą sparaliżować tak. czy tam uśmieć. Tak. Ale jest właśnie coś takiego, że w Soulsach zawsze mi się podobała, tak, po pierwsze responsywność i to, że wszystko ma znaczenie, wiesz, że, że twój spóźniony unik, twoje nieumiejętność blokowania, parowania, to wszystko jakby ma natychmiastowe znaczenie. A w, a w Monster Hunterze, oczywiście jak się dobrze przygotowujemy, przygotujemy, jeśli yy, wiemy, jak, jaką, nie wiem, że pewnie to nie ma większego znaczenia, ale pewnie y, są bronie, które z jakimiś potworami działają lepiej niż z innymi, no nie, ale Na pewno. Nie, ale nie ma takiej zasady, że, że nie ubijesz tą bronią tego potwora, albo to będzie strasznie długo trwało, albo dużo, dłużej, tylko po prostu no, musisz jakąś taktykę sobie obrać, nie, ale tu mi się tak podobało to, że yy, Chociaż nie wiem, do, do jakiej to bym gry miał porównać, że y, masz te rany no nie? i że właśnie tak powiedziałeś, trzeba odciąć ogon, więc cały czas celujesz te swoje ataki i używasz takich ataków, żeby one właśnie y, atakowały te, ten ogon, żeby go odciąć. Nie? Tak. Ale jak widzisz właśnie jakieś otwarte rany, to, to wiesz, że, że te ataki w tym miejsca... Trzeba eksploatować. Tak. Wtedy on się wywróci niemy... na przykład. Tak, tylko ja nie wiem, czy ja po prostu um, tego nie odkryłem, ale nie ma czegoś, co mi się by bardzo przydało, czy takiego lokowania na, na, na, na, na celu i jest, tego, że jesteś zawsze zwrócony. Tylko, jest. że ja. Po pod prawą gałką nie... Tak. on ci się zwraca ku niemu i wtedy jest inaczej... Um, mhm. Przy dużych broniach to ma znaczenie, bo ja gram akurat pierwszy raz... Mm, chciałem inną broń wybrać. Chciałem wybrać sobie tą broń, gdzie miecz i tarcza jest, i możesz blokować, bo blokowanie jest super w ogóle. Część broni ma możliwość blokowania, a część nie ma. Eee, I chciałem wybrać broń, która, którą zakładasz tarczę na miecz i wtedy masz taki, taki topór. I chciałem mm -hmm. to, ty, tam, tym orężem walczyć, ale się pomyliłem i, eee, i, w... i grałem mieczem i tarczą. To jest zwykły miecz, jest zwykła tarcza. Ale ona jest o tyle, no to przede wszystkim masz ten blok, który, który jest super, ale masz też wślizg pod potwora, który jest no mega, ja nawet nie wiedziałem, bo nigdy nie grałem tą bronią e, wcześniej i to jest mega fajne, że blokując e, wciskasz R2, to jest blok, i blokując wciskasz trójkąt i on wtedy wykonuje wślizg i uderza potwora od spodu i między tymi olbrzymi. To Filmowa można... akcja taka. Możesz sobie, wiesz, wyjeżdżać pod te wielkie y, akurat y, potwory w momencie, kiedy na przykład widzisz, że on zbiera się do zionięcia ogniem czy tam lodem, zamrożeniem, czy... Y, to ty robisz ten wślizg i unikasz po pierwsze ataku, a jak y y y. nie zdążysz zrobić wślizgu, to i tak się to rozbije na twojej tarczy. Y y a na jakim etapie y, miałeś już taką umiejętność kontroli tej, tej swojej postaci, bo jest tam troszeczkę taka, moim zdaniem jest taka trochę bezwładność. Ja, walcząc tym długim mieczem, e, bardzo często, y, jak wyprowadzałem jakieś tam po skupieniu ataki, to, to zdarzało mi się po prostu uderzyć w puste miejsce, bo byłem ja, jakoś źle skierowany, ja, źle odwrócony i bardzo dużo takich pustych musisz, ataków musisz wykonywałem. Musisz kombinować, kombinować z tym e, R3, czyli gałkę. W, nie, nie wiem, jak ty grasz, bo na padzie mhm. PlayStation, no to lokujesz rr 3 i wtedy on się odwraca w stronę potwora, zawsze jest odwrócony. Natomiast wiesz co, pograłem sobie trochę lancą, która też ma tarczę i w ogóle odkryłem to, że to, to blokowanie dopiero w tej grze, bo u Warda przechodziłem brońmi, które nie miały blokowania i no nie potrafię, wiesz, to jest po takim jak grasz właśnie mniejszą bronią, Przynajmniej dwa miecze, które są szybkie i jesteś super mobilny. No a niestety te, te duże bronie są takie, że ten wyprowadzany trzeba atak może nie trafić, tak, może nie trafić, i to samo miałem z Lancą, która jest też bardzo fajną bronią, ale no jest inaczej. Jesteś cięższy, nie jest ta bezwładność trzeba się taka, jakby trochę tank control nawet, że musisz obrócić się do tego przeciwnika, jest coś takiego, także yy, mhm. wydaje mi się, że każda w ogóle broń ma swój moveset i też bardzo charakterystyczny. Na przykład yy, owadia glewia to jest, że atakujesz od góry i on wyskakuje na tej glewi, mhm. te robaki, które dają ci tam moce, i atakujesz właściwie cały czas skacząc na plecy potwora. Um, ja, ja, ja tam. Nie grałem nigdy, ale po tym, jak zobaczyłem, jak, jak ludzie się tym posługują, to stwierdziłem, że um, to będzie coś, co sobie w, w, na pewno będę chciał w tym endgameie sprawdzić i, i pobawić się. Mm, tylko, Moc żeby jest też była jasność. mod, tak, tak, jest ekstra. W ogóle te wszystkie bronie są naprawdę super. Nawet łuk, bo łukiem też się bawię. I to jest taka broń no, no, dosyć. no. Ha, ha, specyficzna, no to musisz mieć ten dystans zawsze do tego potwora, no... Mhm. Yy, f, ale, jest, jest, ale nie jest ma autocelowania, ja rozumiem, że, że po prostu przycelowujesz jak w jakimś FPS-ie, tak, że przyciągasz... Nie, no, czyli ma, masz... masz, yy, tak, no jest takie... takie... ten takie, tym, tym L2, nie? Yy, na ale masz też takie trzy strzały, czy tam całą serię możesz wypuszczać, to trochę działa jak karabin maszynowy, że jest strzała za strzałą, nie? Mhm. Yy, natomiast... Yy, powiem tak, jest taką mi frajdę daje walka tą tarczą i mieczem chciałbym z, właśnie zrobić sobie tą najlepszą i przejść powiedzmy wszystkie te, te, te rozdziały bo trzy rozdziały to jest, są lecą napisy, ale później są jeszcze kolejne i fabuły nie ma jako takiej czyli nie mamy historii ale nadal mamy zadania i nadal mamy zadania dla gildii i nadal się coś dzieje i e, ekosystem się zmienił w związku z naszymi działaniami pojawiają się nowe potwory yy, są, są wchodzą te mocniejsze potwory zahartowane, o właśnie, zahartowane walką Tempered, mm -hmm. czyli yy, one są zahartowane walką, pojawiają się pojawiają się yy, nowe potwory w, no, w starych bajomach i co jest właśnie fajne, bo ty mówisz no, o tych kolorach pierwszej lokacji że to jest taka pustynia, skalista i w ogóle, no ale mm -hmm. yy, my swoimi działaniami Wprowadzamy W ogóle tam jest taka, taka historia, że cała ta kraina czeka na tą porę urodzaju i jest wielka burza, jest deszcz i się to wszystko zmienia. To nie jest jakiś tam wielki spoiler, słuchajcie, bo no bo to, to, to jest część mechaniki później w endgame'ie, że możesz sobie zmieniać pogodę i porę dnia znaczy na pewno Aha. pogodę, czyli chcesz grać tą pierwszą lokację pustynną, jak jest wysuszona trawa, suche drzewa i tak dalej, albo możesz ją mieć już właśnie w, tej, w tym rodzaju, i wtedy jest zielono, kwitną drzewa, krzewy, jest trawa, zielona, to wszystko inaczej wygląda. To jest ta sama lokacja, ale Twoje działania powodują, że zmienia się bają na bardziej żywy i wtedy się pojawiają inne potwory na przykład, nie? To samo w nocy jest inaczej, bo w nocy coś innego żeruje niż w dzień. W drugiej lokacji w tym lesie no, zwraca uwagę od razu, że woda jest czerwona. Ona nie jest niebieska, nie jest zielona, nie jest, nie jest brązowa, mm -hmm. tylko jest mocno czerwona. I, I nasze działania fabularnie powodują, że ta woda robi się normalna, przejrzysta, ładna, czysta ale później, jak już wracamy tam po tym trzecim rozdziale, to możemy sobie wybrać przy polowaniu, bo każde zadanie ma określoną właśnie, czy to jest pora sucha, czy to jest pora deszczowa, czy tam jest urodzaj chyba się nazywa, e, mhm. czy pada deszcz i wtedy sobie możemy e, na coś innego trafić. Co jest w ogóle bardzo fajne, że fabularnie trafiłem na taką koronę drzewa i tam nic nie było. Znaczy widziałem, że wygląda to jak korona drzewa i tam jakieś kości leżą, a w Endgame jak tam trafiłem, to po pierwsze miałem dwa nowe potwory, które najpierw jednego pokonałem, drugi się pojawił w trakcie tej walki, zaczęły ze sobą walczyć i ze mną przy okazji. Zabiłem jednego, później od razu walka z tym drugim, bo to on po prostu tam był, więc musiałem walczyć. Okazało się, że on tam ma gniazdo i ma jaja i to jaja można było zanieść do obozu <grym i, <grym> i przechodzić przez całe... Przez, właśnie nie doniosłem, bo akurat w trakcie tego jak szedłem y, rozpętała się masakryczna burza i jedno jajo, to jak szedłem to po prostu strumień wody, tam brodzimy w takiej, tak częściowo w tej planszy, y, w, takich, w takich potokach i mnie z nóg, a drugiego no nie doniosłem, bo mnie coś tam po drodze zaatakowało, bo one bronią swojego tam terytorium często, ale też bronią swojego gniazda. Także to było też, to, to było takie fajne odkrycie, ale też jest yy... ta druga lokacja mhm. ma masę skrytek, jak patrzymy sobie na mapę i widzimy jakieś tam złoże i tak dalej i kombinujemy jak tam się dostać yy... i to jest też fajne, że możemy sobie mhm. w pewnym momencie nagle coś odkryć i, i znaleźć jakieś tam, nie wiem, minerały, dzięki którym sobie możemy coś wykuć yy... no i są też takie yy... Śledztwa gdzieś tam na planszy znajdujemy e, wlinkę na przykład albo jakieś tam na drzewie e, ślady pazurów to już daje ci sygnał fabuła właśnie w lesie że coś takiego będziesz miał, i jak z, później możesz takie. No to, jest, to, jest, to jest mechanicznie bardzo proste, ale możesz wtedy masz ślad jakiegoś potwora i możesz na niego sobie zapolować, i to są zazwyczaj takie, jakieś takie lepsze, lepsze potwory, jeżeli chodzi o. One są silniejsze, mocniejsze, ale też mają lepsze dropy, nie? Mhm. Ale wiesz co, w takim razie zadam ci takie pytanie: jaką już masz rangę i ile godzin spędziłeś? Do tej pory. Mm, w... Rangę mam 30, chyba 2 albo 33. Eee... Nie, bo dzisiaj no... widziałem, że Zeratul y, kolega Marcin, z, z, mm -hmm. z na razie odwieszonego podcastu Epic Fail, y, zakomunikował, że ma rangę setną, ale domyślam się, że nie ma ograniczeń co do, co do rang. Ja tak? już czy, widziałem, że jest ktoś na jakiś cap? weekend. Bo, bo wiem, że mm, recenzenci już grali od, nie wiem, dwadzieścia -tego, tego albo nawet wcześniej. I widziałem, już tak ktoś się pochwalił, że... No, była premiera i ktoś wrzucił, że ma na dwusetną już, nie? Także na pewno do dwusetnej rangi możesz dobić. Mm. Aha nie wiem, czy jest jakiś tam limit górny nałożony. Te rangi są o tyle ważne, że mm, fabularnie rzeczywiście sobie przechodzimy, graj i fabularnie dochodzi potwór, walczymy z nim, idziemy dalej, coś się dzieje, pojawia się nowy potwór, um, znowu z nim walczymy i, i to idzie tak gładko. Natomiast y, w endgame'ie mamy to, że gildia nam może nie pozwolić walczyć z potworem, bo mamy za niską rangę. I oni mówią, nie, z tym potworem nie będziesz walczył, Gilia nie daje pozwolenia, musisz znaleźć inny cel. I mhm. dlatego tego sobie, musisz zdobywać tę rangę. Ono ją można wykonując y, misję, bo, bo, bo są momenty, że y, fabuła ci y, blokuje. W sensie, dopóki nie, y, nie, nie zrobię zadania fabularnego, czyli jakiegoś tam, który popchnie kolej, znowu rozdział trochę dalej to bijąc tak. nawet kolejne potwory, to utkniesz na jakiejś tam kapie, nie? No bo w tej grze, tak jak ma... wspomniałeś, tam nie, ma, tam nie ma rozwoju postaci per se, czy tam nie wydajemy punktów, żeby rozwijać postać, nie, tylko nie, nie, po prostu nie. ulepszamy sprzęt. Tak. No i też uczymy się grać. To jest. Mhm. Ja się dzisiaj dowiedziałem właśnie, tak sobie doczytałem, o co chodzi z tym, że jest rozwój wertykalny, jest wertyk horyzontalny i na, na czym te różnice polegają. I muszę przyznać, że, że właśnie to jest że to jest gra, w której właśnie jest ten chyba rozwój horyzontalny, że poprzez my ucząc się tego, tego wszystkiego, my tak naprawdę rozwijamy tę postać, a nie, nie ona się rozwija naturalnie, wiesz, tak jak w grach takich, gdzie się zdobywa doświadczenie, więc automatycznie jesteś silniejszy, więc te potwory ci się łatwiej bije, bo już masz wyższy poziom, więc masz więcej siły i tak dalej, i tak dalej. No tu oczywiście inwestujesz te, te zdobyte zasoby w w rozbudowę sprzętu i, i pancerza, to ma znaczenie, no ale jednak jest to, że uczysz się tych, tych komb, uczysz się tego, jak dane potwory w jak najlepiej, w jak naj, w, nie, w, optymalnym, w sposób zaatakować, tak, nie wiem, bo w, w, wiesz, no, pewnie każdego potwora można ubić, no, nie jeśli tylko masz cierpliwość i czas, ale też wyobrażam sobie, że, że są już tacy specjaliści Monster Huntera, którzy robią takie speedruny, nie, że na przykład, nie wiem, jakiś tam potwór, nie w dwie minuty, czy coś takiego. Tylko, że i tutaj akurat też może wynikać z tego, że ja po prostu nie odczytuję dobrze tego interfejsu, ale nie zauważyłem, żeby był jakiś pasek życia tych potworów, żebym ja wiedział ile nie. jeszcze zostało nie, nie, nie, do, do ubicia nie. tego potwora. Koleżko, to daje to jest... ci takie mhm. podpowiedzi typu o, potwór się zdenerwował, nie, albo będzie przenosił się do innego obszaru. Albo właśnie mówisz, że jesteś blisko, chyba to jest ten moment, coś te, takiego wypowiada, mhm. więc y, musisz zwracać chyba tylko na to uwagę. Mm, mhm. Ale w pewnym momencie y, te podstawowe to, to już będziesz łapał, nie? Jest taki potworek, który w ogóle symuluje swoją śmierć. <śmiech> e, <śmiech> e, wiesz, nie, nie pojawia ci się ten licznik taki, który że zakończenie masz ten tak, 60. Ale leży i, i się nie rusza, nie? I w momencie, kiedy do niego podejdziesz, to on się. Jest taki, jest taki gnojek. On właśnie ma takie wszystkie te ataki, bo po pierwsze truje, a po drugie, właśnie ma te wszystkie ataki takie zwodnicze, nie? I, i on mm -hmm. się nagle podnosi tam i jęzorem czy tam ogonem cię, cię, cię, cię, cię tłucze. To, co było, to było fajne, bo nie pamiętałem. On chyba wraca z jakiejś innej części, a no i to mnie zaskoczyło. Ale nie będę mówił, mm -hmm. jak się nazywa, nie? Bo żeby nie, tak. nie, psuć, nie psuć tutaj... Yy, znaczy, nie, nie czy, mm -hmm. to, Ale a psucia, to może to jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o tym, no co się jednak wydarzyło, że mimo, że ta gra jest bardzo popularna, marka jest yy, no, świetna, ładnie wygląda, to jednak ma dosyć takie niskie oceny, szczególnie w, w kontekście yy, jak czy znaczy tylko na PC, nie? No, bo, no bo z tego, co sobie spojrzałem na na oceny w Storze Playstation, no to tam są mhm. bardzo wysokie. I ja wybrałem sobie e, klatki, ponad wygląd mhm. i nie będę narzekał. No, są momenty, że tam mogłoby być ładniej, no właśnie. nie? E, no właśnie, nie bo to jest tego... grana na jakim to jest silniku, tak? Bo to nie jest Unreal 5 to jest jakiś chyba. To jest ich. Silnik... R.E. Tak. -E. No właśnie. I o ile te postacie bardzo ładnie wyglądają, jak już powiedzieliśmy, mają też piękne włosy, które możemy długość ich na przykład zmieniać i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jednak, i też co ma znaczenie, bo muszę przyznać, że animacja tych potworów jest świetna i jeśli jest sierść dosyć gęsta, to ja wiem, że to może nie jest yy, jakiś efekt, nie wiem, włosów Larry Croft, jak kiedyś tam było, nie? Tam były te, te takie specjalne, yy, specjalne funkcje, które się tylko tym zajmowały, ale Generalnie chodzi o to, że to bardzo ładnie wygląda, ale no jest coś z tą optymalizacją i zanim w ogóle zagrałem, bo ja grałem na PC, no to sobie ściągnąłem, bo, bo jest w, na Steamie dostępny taki benchmark, Monster Hunter Worlds Benchmark i ściągasz sobie ten benchmark, odpala ci yy, no, grę, ale tylko w wersji takiej testowej, nie? że wygląda właściwie jak gra, ale zamiast zacznij nową grę, to tam przetestuj i masz kilka fragmentów gry i w większości przypadków ustawiłem sobie wszystko na dosyć wysokie ustawienia, tak? Ale w momencie, jak się pojawiłem, pojawiła kamera, no nie wiem, wjechaliśmy do obozu, to nagle ten klatkarz spadł. I to mi jest ciężko zrozumieć, co dokładnie jest. Ja, ja widziałem jakieś tam materiały, które mówiły, że, że pewne rzeczy nie są dopracowane na zasadzie do tego, że, że ten ray tracing tak naprawdę nie działa, że te kontrasty nie są takie wyraźne, że, że, że no okej, okay, wszystko jest takie nie wiem, jak, jak, jak, jak ty, jaką Ty masz gamę i, i jak to sobie tam ustawiłeś yy, z tą jasnością, ale że jest takie trochę mdłe, nie? że jest trochę rozjaśnione. I ja generalnie po tym benchmarku, no to mówię, no faktycznie, no, nie, gra, gra, ja nie wiem, jak można grać, no, nie przy takim tym, ale już w samej grze, no pewne rzeczy sobie zmieniłem. Jak normalnie wyłączam DLSS, bo przy, jeśli grasz, nie grasz w 4K, no to ten DLS tak, jak średnie ci jest potrzebny, tak sobie tutaj ustawiłem. i do momentu chyba jakiegoś takiego, że faktycznie ten klatkarz był odczuwalnie poniżej tych 30, nie? No to, to trzymałem go tam powiedzmy na poziomie chyba jakość, a później zmieniłem na ta ultra wydajność, nie? I wtedy się robi trochę takie mydło, no ale gra jest, jest płynna i zastanawiam się, czy, czy, te, czy te głosy się zmieniają, jak się gra, jak pojawią się kolejne patche, czy to w ogóle zostanie już I i, i i tyle, nie? W weekend już widziałem filmiki, które były mm -hmm. na przykład siedem ustawień, które musisz zmienić as soon as possible, nie? E, że ja tam w ogóle śledziłem, bo jednak mam taką bańkę, gdzie się okazało, że sporo ludzi gra w tego Monster Huntera. E, I y, jeden, jeden tutaj, jedna osoba e, o Niku RetroTata e, dosyć dużo na ten temat pisał. E, gdzie właśnie e, musiał e, dodać jakieś tam wyjątki do Firewall'a i do romsware, e, dodał jakieś tam rzeczy, z, z, z, robił z plikiem exe, jakieś tam... E, Maryfikumiku Tak, ale, ale generalnie chodziło o to, że e, no, były, były problemy, a tak naprawdę to wydaje mi się, że jednak... Były, no, to Capcom chyba nie, nie, nie brał pod uwagę, że e, to może być tak popularna gra, chociaż nie wiem dlaczego miałaby nie być, e, na PCC mhm. się chyba do tej wersji jednak nie przyłożył, co też daje jednak e, takie przykre, przykrą konkluzję, że, że no bo to gra była konsolowa, nie? Że, że na premierę może jednak chwilkę odczekać, mimo że ten hype jest i, i nie frustrować się, nie denerwować się, tylko sobie poczekać, nie wiem, ze dwa tygodnie i e, albo, chociaż zobaczyć ten pierwszy weekend, jak gra wychodzi w piątek, to zacznijcie grać, nie wiem, w poniedziałek hmm. albo w niedzielę, zobaczcie, jak to będzie wyglądało, czy ludzie narzekają, co, co ewentualnie, bo e, rzeczywiście tam był i, i był z tego, co czytałem, to u niego mm, skakały klatki ze 120 do 30, czy tam do 15 nawet e, i były jakieś takie dziwne glicze e, z... Mm, szarymi pasami po bokach i były jakieś y, graficzne rzeczy, y, że ten DLSS i DLA jakieś tam były wy, wyłączane i wyłączane, mhm. żeby spra sprawdzać no to, to gdzieś tam DLSS krzaczył mu bardzo nie? Grafika i tak. tom, ten generator klatek mu psuł. Tyle, tyle wyczytałem, ja się na tym nie znam Powtarzam to, co przeczytałem u, u, u niego e, w już tam dziesiątkach e, wpisów. Walczył z tym dzielnie, bo się złamał i, i nie chciał się poddać. Ale warto, no, moim zdaniem. E, no właśnie. Wa, warto, no, bo, ty... bo gra jest super i, i to jest trafia do mnie. No, wiem, że do kogoś nie trafi, e, bo zdaję Ale sobie Takich sobie sprawę. Ktośów, jak, jak ty, Rafał, do niego po sprzedaży, można powiedzieć, że. Że ta nisza jest bardzo duża, że jest, że jest, że jest spora i, i, i. Wiesz, to nie jest. Mam wrażenie, że na bardzo podobnych zasadach działają te tytuły jak właśnie Snow Runner czy Mad Runner wcześniej, mhm. czy tam teraz Expeditions. Tak. I na podobnej zasadzie też działa mimo wszystko, ale na mniejszą skalę, działał Death Stranding, czyli jakaś taka optymalizacja sprzętu yy, i umiejętności twoje i, i podchodzenie do, do, do zadań, czyli yy, kombinowanie i, i satysfakcja z, z, z wyciągnięcia jakiegoś, nie wiem, samochodu z błota albo, albo przewieźnienia jakiegoś ładunku. I to jest to samo. No takie Tylko, relaksujące na... trochę, tak. Mm, no, to prawda. Znaczy, że że na takiej zasadzie, że, że, że nie, nie musisz... Ja, ja mam, y, lubię grać w takie gry, w których, w których, wiem, że muszę myśleć, co robię, ale nie muszę y, nie, nie kosztuje mnie to jakby to powiedzieć jakiegoś takiego zmęczenia fizycznego, nie jak to powiedzieć. Mhm. Są takie gry, gdzie w pewnym momencie już się zmuszasz do tego grania, jakby chcesz już ją, skończyć, ją dociągnąć i ta końcówka jest taka męcząca, nie, wiesz. A a to są takie gry, których właściwie już ich się nie kończy. Bo tą esencją jest właśnie ten gameplay loop, który jest tak przyjemny, który mhm. Cię tak relaksuje. I nie masz takiego wrażenia, że kurczę, no czemu ja nie mogę tego potwora szybciej ubić? Dlatego, że im dłużej go ubijesz, tym masz więcej tej frajdy, no nie, że to jest takie... No nie wiem, ja mam takie wrażenie, no nie? Że, że próbuję tak to zrozumieć jako, jako osoba, która właściwie na tą, na tą serię patrzy z boku. I yy, na takiej zasadzie, że ja dopiero właściwie próbuję odkryć te różnice, Coś, co no, ty już wiesz, wiele osób wie. I, i to mogą być oczywistości, o których mówię, nie? więc dla kogoś, nie, ale ja bo tylko... ja rozumiem w takim razie, że, że opropo tego, tych technicznych rzeczy, to ty nie odczuwasz żadnych problemów nie, na, nie mas, nie na ma PlayStation spadków. 5. Ja nie miałem, no nie, ani jeśli głośniej konsola nie zachowuje, nie miałem spadków, nie miałem jakiegoś wyrzucenia. Super, wszystko jest. Ja jestem bardzo zadowolony. I też mydło nie przeszkadza ci, tak? Nie ma takiej A, nie. bardzo rozmytej grafiki. Jak nie, na przykład nie. było w Final Fantasy VII, nie? Nie. że tam chyba w Rebirth, w Remake, jak weszłeś na ten ultra wydajny tryb, to okazywało się, że, że miałeś, Ale... miałeś jakiś taki. Ponurej tak. rozdzielczości. Ale ja też nie. No zresztą, słuchacze, i ty też wiesz, ja nie jestem graczem, który musi mieć tam super grafikę. Ja się bardzo dobrze bawię na e, starsze tak. tytuły i bardzo dobrze się bawię w Monster Hunter, który nie jest, jest w tym trybie wydajnościowym. E, no. Natomiast jeszcze tego tak ja powiem. Ja też. Bo... Ja skończyłem Alan to, Wake 2 na, na Steam Decku, więc. Tak. <laughs> jeszcze jeszcze tego powiem, bo może kogoś zachęciliśmy. Ale na przykład ma jakieś e, obawy, jest do sprawdzenia Rise e, w Game Passie i jest w Playstation Plus do sprawdzenia, czyli ta wcześniejsza część e, mm -hmm. za, jest w ramach abonamentu. Czyli możecie sobie sprawdzić grę, jak, jak to wygląda mniej więcej, bo to nie jest ta sama gra, nie? tylko formuła. Bardziej, formułę, tak, formuła, tak, formułę możecie sobie sprawdzić. A jeżeli na przykład obawiacie się, że gra będzie za trudna, bo tak może być, bo to jest trochę wymagająca, to nie jest taka. Dla, dla, dla, dla relaksu, Damian, powiedziałeś Ale tu ta gra wymaga nauki, w sensie ta nauka przychodzi samoistnie e, Ale no, nie możesz bić jednego klawisza ciągle, bo to nie działa e, Trzeba być mobilnym, trzeba e, znać mechaniki, trzeba używać procy trzeba wiedzieć kiedy, nauczyć się itemów, które są potrzebne, kiedy i tak dalej Ale z tego co jeszcze tego nie sprawdzałem, a z tego co czytałem przed, przed samym kupieniem gry to, że możemy sobie ściągnąć takich trzech innych myśliwych do pomocy łowców, których kieruje sztuczna inteligencja, jeżeli nie chcemy grać z ludźmi żywymi i z tego co rozumiem zawsze można wezwać też tą flarę SOS i wam pomogą no i tam są, tak jak powiedziałeś, są te potwory pająki które są takie dosyć mocno no są mocno, jeden jest taki bardziej yy, łagodny w sensie z wyglądu, drugi jest już gorszy natomiast z tego co wiem jest taka opcja, że ktoś ma arachnofobię to, to są te modele pająków zastępowane jakimiś innymi potworami. To są jakieś tam... No... Motylami na przykład? Nie, nie, nie. nie. No one są jakieś tam bezkształtnymi chyba potworami. W sensie one mają... Nie wiem, są jakimś takim czymś. Ale nie, nie są pająkami na pewno. Nie mają... Nie, nie będą to pająki. nie To nie są niedźwiedzie, tak jak w Skyrimie. Nie? Bo taki pierwszy, pierwszy mod, jaki wyszedł, to był ten, co zamieniał wielkie pająki w niedźwiedzie. E, a tutaj nie. Tutaj jest jakiś taki bezkształtny bez chyba raczej coś z tego, co czytałem. Także m, można, można sobie spróbować. Ja, ja... To jest dla no, bardzo ale Ta gra ma dużo ludzi, opcji dostępności, mhm. Mówię, tak? bo są to takie podstawowe rzeczy związane z na przykład z, z, ze ślepotą barw i tam możesz mhm. sobie ustawić, jaki, A nie jaki typ masz. No, ja, ja też nie, nie korzystam z tego, ale zawsze to gdzieś na początku, teraz jest takie dosyć jakby... Dużo gier zaczyna od tego, tak? Że, że pyta cię o pewne rzeczy, zanim ty znajdziesz to w opcjach. I to jest, to jest spoko moim zdaniem, bo od razu wychodzi jakby naprzeciw właśnie tym, tym potrzebom, też w ogóle Monster Huntery, to szczególnie w wersjach na, na PC, też mają dużo takich ułatwiaczy, szczególnie osob osobom, które no, mają ograniczoną możliwość możliwości ruchowe, no nie? więc. E no w tę grę, nie, nie powiem, że można grać tam jednym przyciskiem i, i w ten sposób, ale jest dużo takich ułatwień, choćby samo to, że, nie wiem, może to było w poprzednich częściach, w których były, były te zwierzęta, które można ujeżdżać, nie? Ale tutaj mamy tego Wraz naszego sporka, wsiadamy na, na, na niego, tak, i, i możemy po prostu jednym przyciskiem, wiesz, włączyć, że idź do celu. I on sobie będzie tam tym swoim mhm. tempem e, do tego celu szedł. Nie musimy tego sterować, możemy na przykład słuchać tych rozmów ewentualnie ja, jak jechałem, to na początku nawet nie wiedziałem, do każdego krzaczka podchodziłem, wszystko podnosiłem, a później patrzę, że tą procą można podnosić. Tak. Nie? Tym, tym to jest liczem. bardzo no fajne. I, więc no i to jest Dużo takich rzeczy, które Takie... sprawiają, że ta użytka jest łatwiejsza, rozgrywka jest łatwiejsza. Właśnie takich ułatwień, które zauważyłem, no oprócz tego, że mamy tego wierzchowca, to jest super. Nie trzeba biegać. To właśnie i koleżkot, i nasi towarzysze też nam podnoszą rzeczy. I one trafiają tam do skrzynki. Także pewnie, gdybym powtórzył sobie, na przykład, nie wiem, tydzień przed premierą, włączył sobie World'a i pograł trochę. I mm -hmm. miałbym więcej do powiedzenia, ale znowu tak pomyślałem, że to jest bez sensu, bo ja nie grałem w Rise i może też czy były w Rise i co ja będę mówił o, o rzeczach, <grym> <grym> no. jeżeli to na przykład było w Rise, a, a nie miałem też jakoś tak, takiej myśli, żeby sprawić Rise, bo bałem się tego wypalenia, bo ono następuje, to znaczy, to jest tutaj wydaje mi się, że jeszcze dużo przede mną, natomiast w pewnym momencie, no to nam się to, to, to ciachanie potworów znudzi, nie? Ja, ja tak. się dowiedziałem właśnie, że że należy, bo polowałem na te korony, nie? Na przykład. I że nie, nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi, ale rzeczywiście te, te potwory różnią się rozmiarami, nie? I, i wydaje mi się, że trochę mnie to, to, to, to, to bicie ciągle tych samych potworów zmęczyło wtedy. Teraz już mm -hmm. wiem, że można je wyłapać już na oko nawet i, i się jakoś tego nauczyć. Natomiast um, ja miałem taki wielki zachwyt, jak, bo, bo to moje pierwsze wejście w world, to nowy, w nowy typ rozgrywki, w nowy świat, w nową franczyzę. E, i był taki bardzo mocny zachwyt. E, ale wydaje mi się, że mm, lepiej się gra w World. Że jest znaczy ja tam, jest tyle wdążam, udogodnień, że tak. gdybym, gdybym na przykład um, White był pierwszą moją grą, to bym się od razu za, e, zakochał i się nie zmęczył. Bo Warden, no nie wiem, po, po 30 paru godzinach pytałeś mnie, jak ile jeszcze grałem. E, wydaje mi się, że mam 27 godzin. Mhm, mh. no, no ale to, nieźle. To, to Miałem wolny piątek, e, bo mocno było grane w weekend. E, znaczy w niedzielę nie, ale w sobotę było mocno grane i no dzisiaj, tak jak ci mówiłem, nie? przed szóstą się obudziłem, Liliana mm. e, była odwożona na ósmą do szkoły, a na no tej ósmej, ósmej trzydzieści to było, było, było no ale co, ale... szczoteczka w zębach, grane, tak. z, zębów w ustach a grane było, tak. To jest poświęcenie, ale powiem ci jedną rzecz właśnie, że ja uważam, że Wild robi dużo lepsze wrażenie niż Rice tak jak wspomnieliśmy, Rise jeszcze ma ten rodowód z platform takich przenośnych. Znaczy nie, że rodowód, tylko chodzi mi o to, że... On ta gra Switchu. była na Switchu. I niestety to trochę widać. Ta gra nie jest brzydka, ale szczerze mówiąc, no jest, jest wyraźny przeskok. To jest, to jest... Ja nie wiem, jak wygląda World. Nie, nie jestem w stanie jakby porównać graficznie tych, ale miałem taki krótki przeskok, krótką przerwę między, między Rise a tym, bo właśnie Zagrałem w Rise i nie wiem, czy poświęciłem kilka godzin. Może, gryjąc za dwie godziny. I mówię, nie, mówię, dobra. Jak już mam grać tego Wilds, to sięgam po Wilds, nie? I w Wilds od razu mi się wszystko zaczęło podobać. Jakby mi lepiej siadło. Mimo, mm -hmm. że ja tak mówię, formuła jest ta sama. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, na przykład, y, tych wszystkich różnic. No, y, wiadomo, że też na jakimś takim etapie y, te, te mniej, mniej ważne dialogi nie są, nie są czytane. Ale w Rise bardzo szybko przychodzi się z tych dialogów mówionych do dialogów, e, wiesz, typu a, yeah, wiesz, tych takich wszystkich dźwięków, które na dole mają wiesz więcej pisać. czyli takie typowe dla japońskich RPG. Powiedzmy, tej, mm -hmm. tej, co oczywiście ma swój urok, nie, bo, bo, bo masz jakiś tam dźwięk, który wydaje postać, ale wreszcie musisz przeczytać. Waltz na razie, przynajmniej ten początek i może właśnie fabularnie przez to, że jest większy jest nacisk na to, żeby w tym, tym tu, prologu, ja to nazwę, czytaj w tej, tym, tej części takiej fabularnej, że jednak tych jest więcej interakcji, jest więcej jednak tych głosów prawdziwych, nie? A nie, Tak, to ty no, no, masz czułaś, praktycznie... Czyta się. Bardzo dużo, czyta się tak, ale bardzo dużo jest yy, voice actingu. No, pra mm, praktycznie mm. tam bardzo niewiele tak, jakieś takie... Yy, takie pojedyncze rzeczy są typów, podchodzisz i, i z NPC-ami masz jakąś tam krótką, jakimiś tam nieważnymi NPC-ami, nie? Ale wszystkie filmiki są e, i większość dialogów. I poza tym jak jedziesz to są normalne rozmowy. E, ci nasi towarzysze też jak są w takich różniejszych misjach i to, to oni też się odzywają. E, wiesz co, Word był też narobiony na silniku Capcomowym. On to był ten MT framework. I on na PlayStation 4 mm, Wyglądał spoko, ładnie, no, w 2018 roku to było I yy, yy, to, to wiesz, no nie, nie będę narzekał, fajnie ta gra wyglądała A jak sobie mm. weźmiesz, obejrzysz screeny, no to naprawdę bardzo ładnie, nie? Ja nie, nie, nie wiem, jak ten na czym był robiony Iceborne, podejrzewam na tym samym, nie? No bo musiałby to jest dodatek, ale podejrzewam, że tam, tam już trochę lepiej to wyglądało jeszcze bo to było półtora roku później, albo nawet więcej, bo to było chyba 20 miesięcy. Więc tam pewnie jeszcze było ładniej, ale ja, ja nie będę narzekał, no mnie się ta ta gra wtedy podobała i ona robiła wrażenie, bo tam też trafiamy od razu do takiej dżungli, wiesz, i tutaj lazurowa woda, jakaś plaża, jakieś skały i wchodzisz do takiego naprawdę wielkiego zielonego lasu z wiesz, ca cała paleta barw drugą e, lokacją była taka właśnie w skalista pustynia jakieś takie wąwozy, jakieś błoto to było trochę mm, ten taki przeskok właśnie w drugą stronę że tam schodziliśmy z takiej takiej z coraz mroczniejsze e, tereny tutaj mamy to tak wypośrodkowane, nie? E, bo bo rzeczywiście, no tak jak Możecie sobie wyobrazić, że tam schodzimy coraz głębiej w te kolejne bajomy, ale trafiamy na końcu w fajne miejsce. Nie będę tutaj zdradzał, bo tam się dzieje trochę fabularnych rzeczy, ale, ale też bardzo, bardzo ładne miejsce. I, i mm -hmm. ro robi to ta, ta gra wrażenie graficzne. Są takie bardzo ładne, bardzo fajnie poświetlane poziomy z taką bielą. To nie jest akurat lód, tylko coś innego. A jestem. Ciekawe, muszę sobie uruchomić tę graj na tym, w tym drugim trybie yy, jakości, mhm. żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Mhm. To już tak podsumowując yy, tę naszą rozmowę o Wildness, u mnie to są absolutnie takie pierwsze wrażenia, ale widać było, że jest taki entuzjazm w moim głosie. Mhm. U ciebie doświadczenie jednak... Ale i, to też i, nie jest jakieś być... szalone doświadczenie, nie? No bo są ludzie, którzy grają w te... Yy, w te gry no, no, na Nintendo DS, y, bo to przecież było, Monster Hunter 3 był y, mm -hmm. na Wii, Wii U. Y, także podejrzewam, że mm, mają no na No na pewno lepsze, no, tam lepsze... i, i pewnie wytkną nam, że, że niektóre rzeczy to, żeśmy tylko liznęli, a mimo, że rozmawiamy dosyć tak. długo, bo, bo, bo, to, bo to się nie Nepsze da do, takich, doś... że... Lepsze ale... doświadczenie nie da, co ja powiedziałem, właśnie to, to, to się zatka, za, zaciąłem. Większe doświadczenie, lepsze, lepszą wiedzę, no, tak, jakieś spostrzeżenia tak. moje, to są mogą brzmieć właśnie jako, jako totalnego e, lajka Ale jedno jest też pewne, że, że to jest też taka gra, w której nawet YouTuberzy czują respekt. Ja mówię ogólnikowo YouTuberzy, bo gdyby. Znaczy, nie zauważyłem takiego wylewu negatywnych opinii na temat tej gry. Wiesz, że jakby nikt się nie czepia, że, nie wiem, no, postaci. Nikt się dwie nie czepia, dziewczyny że, nam towarzyszą. Bóły. I to ciągle. Tak, że, że jest kowalem tak. w ogóle, jak to? A można by było, nie? Że jak to baba kowal, tak. nie? <grych> nie, nie, to właśnie nawet nie o tym myślałem, tylko myślałem o tym, wiesz, takie, takie koncentrowanie się na... Na, na takim... Ale tu jest odwrócenie ruchu, Komentowanie wiem, czy... na przykład tych, tych walki, że ta walka przecież nie jest tak dobra, jak na przykład w poprzedniej części, mm. albo, jak, albo że w ogóle nie umywa się do takiego Elderlinga, Elderlinga nie umywa się do Dark Souls. Wiesz, o co mi chodzi, że, że tak jak Avowed było porównywane wiesz, do zupełnie innych gier, typu Kingdom Come Deliverance, gdzie to jest taki absolutny RPG, gdzie wcielamy się w rolę gościa, który funkcjonuje w wirtualnym średniowieczu i tam wszystko ma znaczenie, nie? Na, na najmniejszej, najmniejsza rzecz jest y, jakby symulowana. Ogólnikowo mówię, oczywiście, ale chodzi mi o to, że po prostu tak nikt tutaj nie próbuje na przykład, nie wiem, z tego Monster Huntera wyciągać jakichś takich elementów tylko po to, żeby łoić je i mieć z tego jakieś kliki, czy coś takiego. Więc tu jest jakaś taka, jakiś taki respekt chyba dla marki tej samej gry i, te, i, i, i chyba no, jednak fakt, że no to nie może być gra, która, którą można tak łatwo zjechać, że się tak wyrażę, bo jednak coś może... nie jest, skoro przyciąga taką masę ludzi do tego... Do może siebie. jednak nisza na 8 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale może jednak nisza, że to nie jest jednak w naszym tutaj w Europie jak z Wukongiem, się okaże, że ale 750 tysięcy to sami Japończycy, nie? Wiesz, tak jak e... byli, mówili, że Kong się sprzedał świetnie, ale tak naprawdę to tylko Chińczycy grają, nie? No, wiesz, jest na pewno e, ta gra nie ma w związku z tym, że ona nie ma jakiejś to jest taka udawana ekologia, nie? Bo z jednej strony tam mówią, że o, nie możemy zaburzyć tam tego ekosystemu i w ogóle, ale i tak wycinasz te e, potwory w pień. To jest taka mentalność myśliwych, nie? że no, musimy strzelać do tych zwierząt, e, no, bo one wejdą w szkodę, ale zimą je dokarmiamy, żeby one się cały czas rozmnażały. Nie? Mm -hmm. e, tak, więc tak. To, to, to, to jest taka mentalność tej, tej, tej całej ekipy, która y, poluje na te potwory. Czyli oni tam z jednej strony mówią, że to, to delikatna równowaga będzie zaburzona, ale to, to dokładnie co robisz, to jest y, co innego. nie, Więc tutaj ciężko Mimo, że to ma jakieś tam pewnie przesłanie proekologiczne e, mhm. ostatecznie to jednak e, gameplay nie idzie w parze pewnie z tym e, tak. co robisz. To znaczy, co, co, co mówią to nie idzie w parę z tym co robisz, a z drugiej strony no, też można byłoby się przyczepić, bo takie to jest odwrócenie ról. Oliwia ciężko zbrojna z wielkim młotem, a Gemma, czy Gemma jest kowalem, no, jest super kowalem, uwielbiam do nie. niej chodzić po, po nowe, nowe rzeczy. A nawet chodzę do niej, jak nie mam nic do zrobienia, tylko sobie po prostu bo przeglądać, co tam ona proponuje. Ale, mm -hmm. e, ale znowu naukowcy, botanicy to są faceci, nie? Że oni tam siedzą mm -hmm. w tym namiocie i, i zlecają ci, znajdą taką jaszczurkę. Albo chodzi ten chłopak, jak on ma tam na imię, już teraz zapomniałem. E, mm -hmm. e, bo tak, jest, jest Erik, tak. Erik jest, jest botanikiem. No i jest jeszcze ten Werner który jest tam innym kowalem, ale on się zajmuje bardziej tam mechanicznymi rzeczami, nie? Nie, no jest, jest, jest dużo, dużo takich rzeczy, ale ja myślę, że to jest właśnie Japończycy w ogóle nie, jest to tak robione, że ja bym bardziej nawet nie odnosił się tego w jakimkolwiek stopniu, do, do tego, że ktoś tutaj próbuje odwracać rolę, tylko to jest taki po prostu styl, yy, opowiadania historii po japońsku. Może to jest moje błędem myślenie, ale zawsze mi się wydawało, że, że to też jest kwestia tej, tych kulturowych różnic, które na przykład bardzo często właśnie, czy w seriach Final Fantasy, czy w tych wszystkich w ogóle w, y, japońskich RPGach się bardzo często przejawiały. I ja nie jestem ekspertem od japońskich RPG, więc nie chcę powiedzieć za dużo, żebym później nie musiał się tłumaczyć, że, że znowu coś chlapnąłem. Więc, ale cieszę się, że, że, że mogliśmy o, o Wilds i Monster Hunterze opowiadać. Być może jeszcze do tego tematu wrócimy. Może, może się okaże, że, yy, że będzie taka historia. Yy, nie wiem, takie post po zdobyciu tam setnej rangi albo coś jeszcze. No bo widać, że ta gra tak cię właśnie tutaj zaskarbiła Twoją sympatię. że... A jestem ja bardziej tak ciekaw, nie? jak to będzie. Pierwsza tak rzecz, gra. którą robisz, jak wstajesz. Bo yy, wiesz, bo ja to. No to, to, to wiedziałem czego się spodziewać i jestem ciekawy jak ty będziesz wiesz, po, powiedzmy no nie wiem, myślę, że 30 godzin utopisz przynajmniej, nie, bo tak yy, litery lecą po 15 tak mi się wydaje, mhm. bez, yy, bez jakichś tam większych problemów yy, zobaczysz, ale później są te rozdziały kolejne, które dochodzą ci mechanika łapania potworów, czyli że musisz tam go złapać w pułapkę i go uśpić i wtedy go złapiesz um, dochodzą nowe potwory dochodzi, dochodzi nowy sprzęt, także tam jest naprawdę co robić i hmm. wydaje Czy mi się, Mój plan że... jest taki, żeby, żeby po prostu przede wszystkim właśnie ten, ten taki fabularny nie? że ja rozumiem, że tak się nie gra w Monster Hunter, nie, tak się nie powinno grać bo to jest, bo to jest tylko e, preludium tego, co, co ta gra oferuje ale ja mam taki plan, żeby po prostu pobawić się tym, trochę go posmakować i ewentualnie troszeczkę game, tego endgame'u, ale... ale no yy... też trzeba powiedzieć, że ta fabuła ona jest liniowa. To nie jest, żebyście wiedzieli, jesteśmy ograniczeni. Na przykład nie możemy mm, zobaczyć całej mapy, bo dostajemy komunikat. Nie, nie, tam pracuje ekipa taka i taka, oddział taki i taki, tam nie idziemy, nie? I mamy ograniczone... Niewidzialne ściany, tak. No tak, niewidzialne ściany. Więc ta fabuła, też nie masz jakichś tam wyborów moralnych, czy coś takiego. Nasza postać nie ma y, zrób to albo zrób to, tylko robi fabularnie jedno i mamy scenkę, czy tam na, na silniku tak. gry y, zrobiony filmik. Więc y, no, żeby, żeby to to wybrzmiało, że nie macie do czynienia z RPGiem, tylko grom akcji taką, która jest bardzo na tą rozbudowaną y, mechanikę polowania na potwory. Mhm. Drogi, drogi Rafale, to ja króciutko o dwóch grach może, może yy, kogoś zainteresuje, bo oprócz tego, że dzięki Game Passowi mogłem spróbować w Rise, no to jeszcze tam pogram trochę w Balatro, ale chyba o Balatro wszyscy wiedzą wszystko, więc yy, nie ma chyba nic, co bym mógł dodać o Balatro, oprócz tego, że yy, podoba ci się? Tak, faktycznie, bardzo wciągając. Wiesz co, nie wciągnęła mnie na tyle, jak, jak niektórych właśnie ten, że podoba mi się ta mechanika, że po prostu gramy w tego pokera i, i tylko, że, no, znaczy pokera, że układamy te pokerowe mhm. e, figury. Mechanikę pokerową. No. Tak, ta mechanika pokerowa, tylko że y, nie podoba mi się to, że na przykład kiedy wystawiamy pięć kart, no nie, to, to z, z, tylko są te liczone, które, które, które, mają, które są z określonego zestawu. Nie? Mhm. Czyli my wysyłasz pięć kart to ty, i to są dwie pary w tym, no to tylko dwie pary są liczone, a nie jest liczona ta eksa karta. Oczywiście tak. no to ma sens, no nie, ja nie chcę tutaj podważać tej, tej mechaniki, bo cała, cała przyjemność to naprawdę polega na tym, żebyś dobrał sobie te, te, tych, tych, pięć, tych, tych pięciu jokerów, które, które stworzą taką e, synergię, Wiem, takie Wiem, że kombo. ty wystawiłeś parę z dwójek, trójek i, i dorzuciłeś tam asa i liczyłeś, że ten as coś tam zdziała, się no okazało, że nie. A tutaj dwójka, dwójka i co? to bez sensu. No nie? Po co mi te niskie karty? Nie, ale Chodzi o to, że to by było takie troszeczkę e, bardziej sensowne, ale to nie jest typowy poker, no nie? bo tam nie gramy przeciwko komuś. No nie? Tylko, tylko my e, budujemy komba, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, mhm. więc, więc budujemy silnik do generowania jak największej liczby, liczby punktów I, i, i przyznam, że e, to potrafi wciągnąć. I to no potrafi i też tak miałeś do czego że... uciec, wiesz, to jest też taka kwestia, że jeżeli... E, nie, przynajmniej w moim wypadku tak było, że Balatro e, mocno wciągnęło, i to jest bardzo dobra gra, ale do momentu, gdzie... gdzie, gdzie... Nie Pamiętam do czego ja uciekłem wtedy z Balatro, mm. ale, ale w momencie, kiedy mogłem przeskoczyć na inny tytuł, to przeskoczyłem i już nie miałem tak. tego, takiego ciągu. Nie, no bo to jest, to jest świetny zabijacz czasu, tylko, tylko jest te, każda gra rogalikowa, no nie? To się wszystko tam resetuje. Oczywiście my odblokowujemy te różne możliwości, te, te, te deki, nie? Że tam więcej, jedną kartę więcej dociągamy, no nie? Na początku możemy tylko powiedzmy jedną kartę więcej odrzucić i tak dalej. No już cały czas się to, to rozbudowuje. To nie jest tak, że my stoimy w miejscu, ale, ale uważam, że, że to jest świetna gra, żeby po prostu tak troszeczkę jak w Snapa, nie? żeby zabić trochę, e, tak nie wiem, 10, 15, 20 minut, mam to sobie pogram właśnie w Balatro i, i przyznam, że na przykład w tym momencie grasz? na PC. Na, na PCcie, na PCcie okay, na, bo, bo, bo mam Game Passowego PC. Bo wiesz, że PC... e, ta gra jest też na w takiej lepszej wersji, to nawet Jules opowiadał o tym, ona jest w Apple Arcade. Tak, tak, ale nie mam Apollo Arcade. nie, okay, nie, nie, nie masz. Nie, nie Myślałem, że masz to, bo tak nie. byłem przekonany, że to masz. A jak nie masz, no to nie ma tematu. Ale jeżeli wy macie Apollo Arcade, to bolatro jest w Apollo Arcade w takiej lepszej wersji, jakiś tam Ultimate czy coś i, i możecie sobie sprawdzić. Bardzo fajna gra. Tak. No z innych gier, które, z dużych gier, które postanowiłem skończyć, to też jest też klasyk. I tylko wspomnę, bo się muszę pochwalić, że... Znaczy nie pochwalić. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest świetna gra i jeśli ktoś nigdy nie grał w Sleeping Dogs, to musi. To jest, to jest gra, która ma fenomenalną fabułę. Taką, John Wooden mówi. Tak, tak, że w, infiltrujemy te triady, w, zaprzyjaźniamy się z tymi ludźmi, których tak naprawdę musimy później wystawić, ale tak naprawdę to brudniejsi są gliniarze niż, niż ci. No to, to jest taki typowy film e, albo John'a, albo może nawet Scorsese, albo kogokolwiek. No nie, by się określił, bo, bo chodzi mi o pewne, pewne te, te Fabularne elementy. No tak jak mówiłem, mm -hmm. że, wiesz, w Donnie Brasco, nie? Jest ten, ten element, że Johnny Depp infiltruje, nie? A tak naprawdę y, zaprzyjaźnia się z ludźmi, których później musi zdradzić. I to też, i to w jaki sposób to na niego Brasco, wpływa. Tak sobie zapytam, Donnie Brasco jest y, na faktach filmem, czy to jest film scenarzystów? Y, szczerze mówiąc, to jest na faktach chyba. Ale nie wiem, y, wiesz, jak to jest w Ameryce. Y, na faktach autentycznych, czyli, czyli y, pewnie. Tak, znaczy, tak Był gości, który... na pewno bierze. Mhm. Tak, tak, że to jest, że to jest. Yy, yy, yy, znaczy, ja teraz nie, nie dam sobie yy, palca uciąć, nie? ale generalnie nawet Wikipedia mówi, że to jest film oparty na prawdziwej historii agenta FBI Josefa Josepha Pistona, któremu udało się przesłać do rodziny Bonano, jednej z nowojorskich pięciu rodzin. No nie? To cytuję Wikipedię. Więc, więc generalnie tak, no nie? Na, wiadomo, że pewne rzeczy to były jakby z opowieści już tego agendę tego, tego, tego FBI, ale mm, i, i pod, podkręcone dla fabuły, no ale Akad, Donnie Brasco to jest taki film, którego nie muszę reklamować, tam Al Pacino, Michael Madsen, Johnny Depp, no nie? to się ogląda fenomenalnie, film się nie zdarzał, ale Sleeping Dogs jest bardziej w stronę tych właśnie filmów azjatyckich, no bo akcja się dzieje w Hongkongu i mimo, że gra jest zery, PlayStation 3, Xboxa 360, to nawet w tej Definitive Edition, która poprawia Wiesz powiedzmy tam lekko graficznie. To tak w rzadzeniu to jest nadal ta sama gra i to nie przeszkadza. Wiem w bo ogóle nic nie platynę na PlayStation 3. Wszystkie dodatki sobie kupiłem bardzo, bardzo yy, jeden taki ezoteryczny. Yy, z duchami. Yy, tak. yy, I kupiłem też. To chyba są element. dwa takie fabularne, nie dodatki takie mniejsze, nie? Yy, jeden to jest w ogóle taki Ala yy, właśnie chyba coś, Ala yy, wejście Smoka. Dobrze kojarzę? Coś takiego, że chyba jest jakiś. Mhm. A, te, a drugi jest ten, taki, właśnie, że, z duchami tych, co tam chyba. Tak mi się wydaje, że zabiliśmy w postawce, ale to było tak dawno temu. Natomiast na PlayStation 4, jak kupiłem, to gdzieś tam się zatrzymałem. Nie, nie, nie, nie skończyłem tej gry, muszę wrócić, bo mi zrobiłeś apetyt, ale to. To za jakiś jest czas. super, jak ja wiesz, tam, tam i ta walka, i te takie dodatkowe aktywności, które. Ja nie wiem, jak to ma się na przykład do jakuzy, bo wydaje mi się, że te dodatkowe aktywności w jakuzie są jednak bardziej rozbudowane, ale, ale nie, no jest już takiego dużo fajnego, będzie. że jak ubrałem garnitur i tak dalej, to sobie to, to, to, to się poczułem jak, że to jest ta, ta moja postać, która mogła być, nie wiem, dobrze mówię, Kiryu, tak? Tak się nazywał w jakuzie ten bohater? Kiryu. Kazuma, Kiryu Kiryu, no? dobrze. Tak, że, że to jest taki mój, mój chiński, hongkowski Kiryu I, i, i ten Wayne Shane, e, no po prostu polubiłem go i to też jest tak, że w tą grę można przejść, nie wiem, w tam w 15-20 godzin i, i, i nie trzeba wszystkiego robić, więc to jest, to jest super. Ale teraz, z gier, które, w które pierwszy raz przechodziłem, po tym jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o Anon Mutationem, mhm, no to o. odkryłem, że jest ta gra Neon Blood, która wygląda tak. na zdjęciach wygląda bardzo podobnie. Czyli w mhm. sensie stylizowana... Pikselartowa grafika z takimi e, pięknymi, ale też, znaczy nie bardzo pikselowartymi. artystami. pikselartowe są bardziej postacie, a ten świat jest y, już bardziej taki y, normalnie wyrenderowany. No uh -huh. Także ta perspektywa się może zmieniać, bo y, nasza postać chodzi po tym świecie. Ale to jest historia detektywa y, Alexa MacCoin, y, chyba się nazywa, McCoy, który. To jest taki, wiesz właśnie, bo to jest cyberpunkowa historia, to jest taki dzieje się w przyszłości. Więc to jest gość, którym który jest jakiś, po jakichś przejściach, nie? No, Cały czas jeździ na, na środkach przeciwbólowych, bo ma jakiś, jakąś migrenę, która się nigdy nie kończy. Yy, I prowadzi śledztwo morderstw, które właśnie jakiś taki seryjnej zabójczyni, która. która no, Wybiera sobie bardzo konkretne cele. No, nie? no i my, jako, jako ten detektyw, który pracuje właśnie w, w policji, a nie jest prywatnym detektywem, my tę tam, tam, sprawę badamy. No i bardzo szybko, jakby wychodzą na jakieś dodatkowe motywy. No nie? I, yy, i kwestia tego, jak w tym świecie nie jest jakiś taki narkotyk, który, który, <gry> który bardzo dużo bierze osób, między innymi nasz bohater, co też niszczy jego, jego wszczepy, jego implanty i z pierwszych takich zadań, e, które, które wykonujemy, bo to jest gra, generalnie to jest bardziej przygodówka, nie? że to jest gra, w której my, my, my po tym świecie na początku dużo chodzimy, e, rozmawiamy, praktycznie z każdą postacią, którą, którą w tym świecie widzimy, czy to na ulicach, czy w jakichś takich pomieszczeniach, jesteśmy w stanie przynajmniej dwa słowa zamienić. I, e, i my na początku dostajemy takie zadanie, że okay, no możemy przeprowadzić to śledztwo, ale przede wszystkim Szef nas wysyła, żebyśmy jak najszybciej naprawili te, te swoje wszczepy, no bo inaczej będziemy mieć przechlapany, nie? I jedna z pierwszych misji to jest taka, że my biegamy po, takim, po takich ulicach i to jest też problem z tą grą, nie? Że, że właściwie ona ma niesamowity klimat właśnie tego, tego cyberpunku. Nie? Że to jest A przerywniki cyberpunk są animowane, dobrze kojarzę? Właśnie to jest też super sprawa, że generalnie jest tak, że w, w samej sama gra jest absolutnie na silniku tym pixel slash 2,5D, no nie ale są bardzo krótkie, bardzo krótkie, rysowane prze, przeładnie, nie, nie w stylu anime, ale bardzo podobnym, filmiki przewodnikowe. Okay. Tylko to są takie filmiki, które właściwie co, one trwają kilkanaście sekund. Maksimum, nie? Na przykład, no może troszkę dłużej, ale nigdy to nie jest jakby cały filmik przerywnikowy, który oglądasz na, na tym silniku. To jest, to jest tak, że wszystkie kwestie dialogowe, to one się pojawiają właśnie w, w tym, w tym na silniku gry, mhm. ale jest na przykład taka sytuacja, kiedy my e, jesteśmy w swoim e, mieszkaniu, wstajemy, budzimy się i widać, że... I to jest wszystko rysowane I tam po prostu, e, m, nie wiem widać wtedy te, te nasze oczy, że to są jakieś implanty, no nie, że mamy y, jedno, jedno ramię, to jest całkowicie mechaniczne, my wychodzimy na, na, na ten balkon, jest tam panorama tego Blind City, czy Bright City, nie, bo tam jakiś taki, jest kilka, kilka w ogóle takich e, nawiązań w ogóle i popkulturowych, i niepopkulturowych, bo też do gier e, w, gdzieś tam spotykamy kotka i, ten, i, i coś tam mówimy stray, na, na niego naz, go nazywamy, no nie, to jakieś nawiązanie do gry, ale generalnie chodzi o to, że tak, jest kilka tych filmików, ale na przykład w porównaniu do Jean D'Arc, gdzie te mm -hmm. filmy przerwnikowe tworzą niemal 40-minutowy film i one są konkretne. Tam, tam jest akcja, tam są dialogi, tam jest jakaś scena. Oczywiście dużą część tej historii wypełniają rozmowy właśnie też na tym silniku gry Jean Tak tutaj to jest taki smaczek, to jest taki to jest coś takiego, co, co jest takim przyjemnym dodatkiem, takim artystycznym elementem, takim kwiatkiem do kożucha. Rozumiem. One nic nie wnoszą po oprócz tego, że, że ładnie wyglądają i, i fajnie, że się pojawiają. Nie? I nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy one na przykład akty rozdzielają, nie? bo czasami jest tak, że, że pojawi się nowy akt, i faktycznie, nie? bo masz nie wiem, czy nie, nie jest klasycznie, że są trzy akty, nie? że tam pierwszy prolog, drugi, tam coś więcej i tak dalej, tak dalej, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać ale generalnie jest tak, że, że te filmiki są, ale one nie mają takiego większego znaczenia, ale bardzo ładnie wyglądają. I w ogóle jeśli chodzi o oprawę stylistyczną, to ona robi wrażenie. Widać, że ktoś, mając takie, a takie środki, nie, stworzył naprawdę interesujący świat. Tylko ta gra nie dowodzi w wielu aspektach, niestety. I to jest mój największy dylemat. No, przede wszystkim, jeśli chodzi o, o techniczne sprawy, to ja kupiłem grę bo myślałem, że o, będę miał limitowaną edycję, bo jest na limitowana edycja na, na, znaczy na wszystkie konsole. Ja kupiłem akord na Switchu, więc chcę mieć na Switchu małe pudełeczko, fajne. Nie? I tam dostajesz e, książeczkę, która udaje Artbook, ale tak naprawdę no to m, kiedyś to byś nazwał, że to jest po prostu instrukcja. Ale jest, ale jest ładna, jest kolorowa, wszystkie te postacie dramatu są opisane e, i dlatego nie polecam w ogóle tej książeczki otwierać jakby przed. Yy, Zapoznaniem się z grą, bo ona <grym> dużo zdradza. <grym> więc, więc oprócz tych postaci pobocznych, które, które nam pomagają, w, to też jest yy, yy, główna osoba antagonistyczna, żeby nie zdradzać płci, tak to powiem. I, i yy, lepiej, lepiej nie zaglądać, ale można sobie zobaczyć, właśnie takie biop, yy, bio, poczytać tych. tych... Jakaś tam fatal? Dobra, nieważne. Osoba jest, i fatal. I A, okay. no, znaczy, to, znaczy powiedziałem też, że na przykład jedna z, z pierwszych postaci, które, które, których szukamy, nie? Które, którą przeprowadzamy, znaczy które, którą próbujemy odnaleźć, Aha. to morderczynie. Ona się nazywa Ruby Steel. No, zaj i zajrzę do tej, do tej instrukcji, żeby nie robin Slash. Robin Slash. Tak. To, to tutaj inne imię powiedziałem z innej osoby, ale Robin Slash jest właśnie taką taką na początku seryjną zabójczynią, nie. I, i my próbujemy ją znaleźć i tam dochodzi w pewnym momencie do konfrontacji I, i tak większość gameplayu tak naprawdę polega na tym, że my chodzimy od miejsca do miejsca i tak naprawdę tu zagadaj z tym pójdź tam, tam zagadaj z tym, pójść tam teraz się wróć i to jest dosyć męczące, szczególnie że, i to jest mój największy zarzut, ta gra technicznie ma mnóstwo problemów i nie chodzi o wydajność, no bo to nie jest przecież wymagająca gra, ale ta gra nie ma możliwości sejwowania. Po prostu grasz i gra sama decyduje, kiedy zasejwować. Okay. Ja miałem tak... Myślałem, że grasz że... i jak skończysz grę, to od początku zaczynasz, <śmiech> że musisz te jedno posiedzenia. Tak, aż Ale mówię, nie, wow. ja, ja ją pięć razy zaczynałem i już ci mówię dlaczego. Bo tak, za pierwszym razem zacząłem nią grać ale musiałem przerwać, nie, więc odłożyłem ją. Myślałem, że ona po prostu, że będę, miał w, będę w tym samym miejscu, gdzie, gdzie skończyłem, nie? Tam byłem w połowie tego, tego, tego prologu. No nie. No to zacząłem jeszcze raz. Gram, gram, gram, gram. Coś się Spójrz stało. Się nie. Chciałem przetestować, czy może ta gra ma funkcję autosave, więc wyszedłem z gry, chciałem wrócić. No nie, nowa gra. I później. Miałem tak, że już miałem naprawdę daleko doszedłem i, gra mi, i widziałem, że jest o, saving game, no i fajnie. Ale gra mi skraszowała i automatycznie o. skasowała tego save'a. I już byłem tak zdesperowany, że ja byłem w pewnym momencie, mówię, nie, no odsyłam tą grę, no nie chcę, nie, po prostu męczyć. Ale zapłacza, 20 euro? Tak, 30 tam nie czy znaczy jakoś tak między 20 a 30, tak jakoś chyba tak 30 zapłaciłem. Znaczy taniej ją kupić w ogóle, dlatego ja ją polecam, żeby jakby zapoznać się w jakiejś promocji, ale właśnie na na inne sprzęty, nie na tego Switcha. I no żeby nie przedłużać o samych tych technikaliach, to to jest tak, że w pewnym momencie no yy, przełożyłem po prostu na, na, na, na, przy, na Switcha mojego syna, mówię, może ten mój Switch, bo ja mam oryginalnego Switcha, tak wiesz, tą pierwszą wersję 1. Może mm -hmm. tam coś jest nie tak. I Akad na szczęście na tym OLEDowym Switchu było lepiej, bo zawiesiła mi się tylko może raz czy dwa razy, ale już na tych późniejszych etapach to sejwowanie było dużo e, częstsze. I, ale to jest tak, że wiesz, ja ten początek już później przechodziłem w 5 minut. Nie To, co mi zajęło na przykład pierwszą godzinę, to już później nie czytałem tych dialogów, nie, nie tak, oglądałem tak. niczego. Powiedz i mi, tylko klik, klik. ile ci zajęła ta gra? Prześciej. To jest gra krótka. To jest gra na... No jakbym nie miał pewnie żadnych problemów technicznych, to poniżej 4 godzin to spokojnie. nie? Ale to, okay. jest, to jest gra, którą przeszedłem właściwie w jeden dzień, bo jak się zawziąłem tak... E, Zaczęłem grać o czwartej czy o trzeciej i, i do wieczora ją skończyłem. Pewnie że to wcześniej. przygodówka, tak? Bardziej? Tak, bo, bo to jest właściwie takie... Są elementy drobne zagadek ym, środowiskowych, że musimy na przykład, nie wiem, wykorzystać już ten nasz zreperowany implant wzroku, który potrafi, pozwala nam przeskanować otoczenie i na przykład mamy nie wiem, na śmietniku Krew, no nie, no to w momencie, kiedy my użyjemy tego wzroku, na szkole, no ja zakładam, że to jest krew, nie? Bo to się jak nam się podświetla, to, to jest na biało. I my wtedy widzimy ślady, i jakby po tych śladach, jak, jak wilczym tym, jak, jak zmysłem wiedźmińskim trafiamy do, do kolejnego punktu, gdzie okazuje się, że mamy kolejny element tej zagadki, czy taki, to i jedziemy dalej, nie? I... A, ale są zagadki, w ogóle takie zagadki, zagadki, jak w point and clickach, czy raczej to jest taka przygodówka, nie, taka nie. prosta, taka, że hm, Ok. okej. No na początku wychodzimy na tą ulicę i mamy znaleźć y, kogoś, kto ma nam y, dać informację o bardzo tanim riperze, dlatego że my nie jesteśmy w stanie iść do normalnego tam chirurga, no nie wiesz, takiego ripera, który by nam naprawił te implanty, bo nie mamy tyle pieniędzy. Więc szukamy kogoś, kto, kto by nam to zrobił po kosztach, że tak wyrażę. I najpierw szukamy kogoś, kto by nam powiedział, gdzie możemy iść, ale musimy zrobić przysługę temu gościu i później się wrócić, później znowu, a później jak już się naprawimy, to wtedy spotykamy się w kolejnym miejscu zbrodni i yy, szukamy kolejnego tam, yy, świadka, który by nam powiedział, co tu się wydarzyło co, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest element szkodowy. Jest element walki. I walka jest turowa. Taka w bardzo uproszona, bardzo uproszczona walka taktyczna, jak w, w jodar pegach, nie? Czyli mamy atak, mamy obronę, mamy wykorzystanie przedmiotu i możemy im umiejętności specjalne. Więc stoimy naprzeciwko siebie i, i tak wykorzystujemy te, te umiejętności, żeby nas przeciwnik po prostu za szybko nie. Żeby m, my, żebyśmy mu zjechali szybciej życie niż on nam. I to jest, to jest nic. Tam nie ma żadnej innej taktyki, nie rozstawiamy się na tym po prostu widzimy się, obie postaci stoją naprzeciwko siebie i i, i na początku ta walka mówię, no nie no ten będzie irytujące ale dochodzą takie momenty, tej, tej walki nie ma dużo, ale są takie momenty, że yy, no musimy na przykład coś, coś pokombinować i wchodzi taki element yy, lekki, taktyczny, więc, więc co? Ale, ta walka, ale ta gra tą walką nie stoi przede wszystkim, nie? więc to też jest taki yy, tak, taka rzecz, nie? No i takich zirytujących naprawdę rzeczy, kiedy grasz na małym ekranie to te dymki, które wiszą nad głowami tych postaci, ty rozmawiasz, jeśli ta postać jest głęboko w tym, tym 2,5D, to te, te, te literki potrafią być mikroskopijne i na małym ekranie po prostu nic, nic nie widać. Więc to jest, to jest coś, co mnie też, też irytowało, no bo musiałem wytężać wzrok i, i, i też w pewnym, etapie, pewnym momencie po prostu wziąłem, włożyłem konsolę do doka i, i grałem w doku, nie? bo tak, tak doszedłem do wniosku, będzie mi, no nie będę sobie niszczył wzroku. Nie? To jest, to jest to. A najlepsze jest to, że jest opcja skalowania interfejsu. Możesz tam przesunąć y, słuchaczek na raz, dwa, ale ono się tylko odnosi do tych takich rzeczy, które są, w, nie wiem, właśnie tym elementem tego huda, nie, hud, i, i napisów, które nie są właśnie w tych dymka, dymkach dialogowych, nie? No, ale balansując, to jest gra, w której faktycznie widać y, jakąś taką miłość do tego cyberpunku, ta historia, w której e, klasycznie gdzieś tam e, źli okazują się dobrze, dobrze okazują się źli, złe korporacje, i które, które, które mają bezbawiać świat tak naprawdę mają zupełnie co innego, e, jakby ich plan zakłada zupełnie coś innego, więc, więc to wszystko jest, ta, ta kraja jest bardzo cyberpunkowa. Mhm. I przez estetykę, i przez tą historię, o którą opowiada, i to mi się bardzo podobało. I e, gdyby nie te bagi, które mnie irytowały, to ja bym nawet powiedział, że, że to jest fajna, mała gra, e, którą, którą właśnie możesz e, w jakiejś promocji wyhaczyć i, i spędzić z nią bardzo przyjemny wieczór. Aczkolwiek no, trzeba się przygotować na to, że to nie jest, że, nie, te, że ta gra chcesz nie porwiecie. Że ta gra nie ma też. E, zbyt y, dużo rozbudowanych mechanik. Wiesz, jest co, kilka miejsc, które odwiedzamy, które, które są, y, w, w, w których się przenosimy, ale to też jest y, bardzo ograniczone. Wiesz co, jak ostatnio rozmawialiśmy, ja sprawdzałem kto jest, y, kto robił tę grę, nie? I to, było jakieś, o, to jest właśnie. jakiś indyczek, bo to jest jakieś hiszpańskie studio, oni nic poza tą grą, ani wydawca, ani oni nie, nie mieli. To jest ich, ich debiut. I, I wiesz, no, pierwsze koty płoty, ale myślisz, że. No właśnie o to chodzi, że jeśli to jest, jeśli to jest coś debiut, dolej? to moim zdaniem jest bardzo udany, Super. bo oni, jeśli oni nauczą się na tych błędach, to nie, to kolejna gra już nie będzie takim y, takim miłosnym listem, jak to się mówi, do, do cyberpunka, ale niestety gameplayowym niedowożącym, tylko oni naprawdę mogą coś zrobić. Bo ja, bo jak powiedziałem, ta estetyka mi bardzo pasuje, bo, bo to jest taki pixel art, w którym widać. No, no, ta animacja niektórych postaci jest tak przyjemna jak, jak e, choćby w Blasphemous, kiedy, kiedy ona była taka płynna, wiesz, też w pixelartografii. Ja wiem, że to są zupełnie dwie różne gry, mhm. ale chodzi mi o to, że też jest taki element, że kiedy jest ta walka taktyczna, to ona jest, tak jak powiedziałem, turowa i ona jest nudna. Ale z niektórymi przeciwnikami dochodzi do takiego epilogu tej walki i to jest znowu quick time event. Ale, na, ale on nie jest trudny, ale on jest bardzo widowiskowy, bo tutaj wiesz, strzałka w lewo i to w jakiś wjazd. No jak w tym Monster Harterze, nie? Mhm. Ślizgasz pod, pod, pod, pod postacią, później strzałka w górę, jakieś parowanie, odbicie, strzał, przycisk i naprawdę Super. ta animacja wygląda świetnie. I tylko, że to jest taki malutki element. I tak jak mówię, no to są takie małe, drobne rzeczy, które nigdy nie, nie, nie, nie były dopracowane takiej perfekcji, że wow, ta gra stoi tym elementem, ale łączą je w taką, taką sy sympatyczną całość, że jeśli ta gra gdzieś właśnie byłaby jakieś, jakieś z 50% i nie na Switchu, to, to bym nawet mógł powiedzieć, że warto się nią zainteresować, jak się, jak się lubi e też właśnie i Cyberpunk, i tą, tą pixelartową estetykę. A w ogóle tak jeszcze a propos hiszpańskich, mm -hmm. y hiszpańskich studiów, to jakbym był na na podsumowaniu roku, to tam gdzieś w takich niefajnych nie newsach miałem to, że się inne takie hiszpańskie fajne studio zamknęło Tequila Works, nie wiem czy pamiętasz, ale oni mieli taką grę Sexy Brutal Coś kojarzę, coś kojarzę, ale... ale nie. A oni ale też ale, zrobili ale nie... Dead Deadlight to na pewno w to grałeś ale okay. też mieli taką fajną grę Deadlight pamiętam, chyba nawet opowiadałeś o niej na, na podcaście bo to był taki mm, A, tak, tak, tak, tak, sides, tak, tak. Sides, sides, rzut z boku, takich survival horror e, no to z samym tele. cieniem e, i to było chyba tylko pod, na, na początku xboxowe, e, dopiero później dużo później wyszło na Playstation i oni też mieli taką mhm. fajną grę, która mi się bardzo podobała, taką przygodowo m, platformową e, Rime i wiesz, oni zbankrutowali, na sam koniec roku e, ogłosili E, że, no. że się zamykają się jakoś, nie wiem, no i to, to, to tak a propos, a propos hiszpańskich studiów. No, ale Deadlight bardzo polecam, bardzo, bardzo fajna gra. Jak mi teraz przypomniałeś, to ona w ogóle miała taką super estetykę, tą animację, taka platformówka. E, znaczy, jak ostatnio grałem w, w tego Konga Survivor Instinct, e, to... E, to ta gra dużo lepiej wygląda niż ten Kong, bo też właśnie gra tym cieniem, nie? Mhm. Że ta postać jest, jest, jest bardzo płynnie zanimowana, świetnie w ogóle się porusza w tym świecie, jednocześnie my jej tak dokładnie nie widzimy, bo jest cały czas właśnie w takim cieniu, nie? Ale, no, ja... ale tam... ma, ma takie podobne elementy, aspekty. Mam to właśnie. gdzieś tam jeszcze chyba na... Kupiłem to na, na Xboxa, ale nie zagrałem, także mhm. sobie to sprawdzę, natomiast tak. ja polecam Sexy Brutal, bo to była... Świetna gra logiczno-przygodowa. No, logiczno, mhm. tam, tam był e, taki jakby dzień świstaka był e, i, i powtarzaliśmy e, historię morderstw w takim, takim wielkim domostwie. E, i, mhm. i, I można było e, pewne rzeczy wykonać, żeby popłościć trochę fabułę dalej. Tak jakby takie stałe e, rzeczy, żeby kogoś uratować. Super, to była bardzo, bardzo dobra gra. Mm -hmm. Dawno, Znaczy dawno, no to, to ja w nią grałem pewnie z 8 lat temu, więc mm -hmm. po, po niej chyba nie trafiłem na drugą taką też ta fajna, fajna, fajna stylistyka, art style Rime też było bardzo ładne i, i bardzo miło wspominam bardzo ładna gra, także szkoda, szkoda te killer works, ale to tak no. No. No ale właśnie to jest to, że musisz mieć kolejny, ciągle musisz mieć jakiś, jakiś taki tytuł, który musi wypalić. Możesz robić kilka, ale raz na jakiś czas musisz mieć ten, ten taki strzał idealny, który, który pozwoli się tym studiu utrzymać. No oni robili coś tam dla, jak sprawdzałem, to oni robili coś dla League of, League of Legends, czyli to będzie Riot. Robili jakąś taką mm -hmm. właśnie grę z świata i chyba to nie, nie pykło. No. Tak to jak jeszcze ogóle, tak na koniec. No, mhm. Tak jak chyba nie, nie, ten serial nie, nie, też nie, nie, nie pyknął. Nie odbił się na, na, na przypływie fanów do League of Legends. Arkane mówię, nie? To tak chyba. No. Znaczy, on odniósł krytyczny sukces, jak to się mówi, krytyczny, critical sukces. No ale myślę, bo, że. że Riot, to nie, ale, ale oni chyba jeżeli... już więcej tych graczy nie potrzebują. Już mają ich bardzo dużo. Yy. No jeżeli rajot nie, nie zrobił tego, bo no, wiesz, wiesz, rozbudowa świata, czy, czy to nie było trochę e, w sensie robienie kosztów, że robisz produkt, który tam rzeczywiście mm -hmm. sprzedajesz, ale, ale żeby, żeby nie mieć tylko zysku, od którego płacisz podatek, to robisz też jakieś koszty przy okazji, e, gdzieś tam to... No i dajesz i, pracę ludziom. Pracę, tak. inwestujesz, też, nie? ale, ale... Tak. Z tego co wiem, to, to czytałem, że oni nie są, nie przełożyło im się to na, na, na przypływ graczy, mimo że taki wielki sukces y, serial odniósł. Tak, tak. Dobra, to no, czym kończysz? A, a, a Czy a propos, y, znaczy, chciałem tylko wspomnieć, bo tak powiedziałeś, y, że nie, nie wspomnieliśmy o fantastycznym filmie z Miją Lolowicz, Monster Hunter, o którym nie wspomnimy, nie ale to. <śmiech> nie nie, nie, nie, nie. nie, chcę, nie tak. chcę o nim mówić, oglądałem go i. i... Eee... Bo chyba nie ma nic wspólnego z, w ogóle z tym światem. Chyba z Coś do tam tego, że... ba, że biją potwory. Aha, no tak, <laughs> ale tak, tak. ale jeśli o filmach, bo już króciuteńko. I zakończymy. Bardzo krótki kącik kulturalny. Bo, nie, znaczy a... ja chciałem o tej jednej grze, ale to też w takim razie bardzo krótko powiem. wiesz, bo No to mów bo, o tej bo, grze bo... Dobra, to y, Redemption Reapers. To U. jest gra, która pojawiła się w, w, w ofercie y, Prime Gaming. Czyli jeśli mamy abonament Prima, to automatycznie jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji, że możemy sobie raz na, na, na jakiś czas i to tak właściwie co parę co tydzień, co parę tygodni jakąś gierkę dorwać, nie? i tam niedawno były Wolfenstein Young Blood, tam yy, pierwsza część tego, tego znaczy tej nowej serii yy, Deus Exa, ten Human Revolution, no tak tam dalej. dają, dają tak, gry, tak no. i pojawiło się Redemption Reapers i oczywiście dodałem Zobaczyłem zdjęcie i OK. ale miałem taką ochotę właśnie zagrać w coś właśnie, w końcu mówię, no nie, dodaję te, te, te gry jak szalone, ale właściwie bardzo mało z nich odpalam, nie? Bo to jest tak, że yy, buduję tą kupkę tych na zaś, a tak naprawdę yy, no, nic z tego nie, nie, nie ugrywam, bo albo to jest gra, którą grałem albo to jest jakaś yy, gra, która mnie nie interesuje, ale no chcę ją dodać na wszelki wypadek, ale Redemption Reapers, no, zaciekawiło mnie po pierwsze, jak zobaczyłem zdjęcie, no to jest rzut izometryczny, gra taktyczna. To mhm. już jest pierwszy plus. Później patrzę na okładkę i bardzo interesujące postacie, trochę przywodzące na myśl, nie wiem, świat yy, bladborna, ale z drugiej strony to jest świat, który taki, yy, takiego m, takiego mrocznego średniowiecza właśnie, albo nie wiem, jakby to określić, właśnie takiego świata Bloodborne'owego, ale z, z potworami tymi walczymi jak, nie wiem, Uruk Haja, czy jak one się tam nazywają, te, te orki, orkowie z, z, ze śródziemia, nie? takie mm -hmm. potwory. I no to wszystko wygląda świetnie, bo to jest takie dark fantasy, brudne i mówię, dobra, odpalam tę grę. I pierwsze wrażenie fenomenalne, bo widać, że to jest w ogóle gra, studia, które nie robi triple nie? To jest studio, które w, chyba w zespółpracy współpracy robiło taką inną serię i ty na pewno ją znasz. Ten, um, jak mam się nazywa, ender Enderlis, tak, tak, tak bo teraz jakaś nowa część wyszła tego Enderlis. Mag Magnolia wychodzi chyba, albo wyszła, no to rzeczywiście. Wyszła, a teraz jest jakaś, jakaś jest nowsza część, kurczę, bardzo fajne zapomnie... ba bardzo fajny, yy, Bardzo fajna itwaniom, Metroidvania, tak? tak, z bardzo fajnymi mechanikami. Yy, Jerry tak. chyba o niej opowiadał na konglomeracie. Yy, tak, tak, tak. Bardzo tak, fajna tak, gierka. Tak, bo... Bo poprzednia część to była Ender Lilies y, Quietos of the Nights. Tak. Oni to robili we współpracy chyba z Live Wire, takie inne studio, no nie? Ale, ale ta, ta gra no nie jest robiona tylko tego Ad Globe. I to jest japońskie studio w ogóle w Prime Location, bo tak sobie zacząłem googlować, nie żeby pytać, co oni tam jeszcze robili. I oni są w, w samym centrum Tokio, tam w tym sercu tego, tego tej Shibui, czy jak ktoś tam nazywa. No. Mhm. Pewnie lepiej, to, nie wiesz, nie będę tutaj przekręcał nazwy, pewnie już przekręciłem. Nie, dobrze, klimat, Shibuya, no. Shibuya. I, I klimat właśnie z, y, od razu bije, dlatego, że e, mamy prerendorowany film, mamy postać dziewczyny, która jakoś tam opowiada o tym smutnym losie tego świata. I powiem tak, fabuła generalnie jest mało istotna, bo to jest taki świat właśnie, w którym te armie tych, tych niby orków, tych uruchajów i tak dalej zaatakowały ludzi i tam się spustoszenie. I my jesteśmy takim małym oddziałem, który na początku jesteśmy w dwójkę, tam nasza główna bohaterka, znaczy tych bohaterów jest więcej, nie? ale Sara i, i chyba Glen, to, tak, to są dwie postacie i później jak ta gra się, powiedz, przechodzimy kolejne rozdziały, poznajemy kolejne postacie, które do tego naszego oddziału dołączają. I e, no, dla mnie w, w, super wyglądało to, że znowu mamy to, co, o, o czym mówiłem, jeśli chodzi o te japońskie gry, czyli postacie są jak z żurnala. I to, wiesz, z tym twistem oczywiście, dokładnie tak, jak to, to opisywałeś, tego, tych, tych, tych, tych takich skórzanych pancerzy i tak dalej. No tu, tak jak mówię, tu jest to stylizowane na ten bladborn. Ta gra potrafi być bardzo krwawa, mimo, że jest w perspektywy izometrycznej, nie? To jest gra taktyczna. Mhm. Ale kiedy my pokonujemy tych przeciwników, kiedy my je rozdzielamy, to ta kamera się zmienia, więc taki jest, taki, tak jakby kilka się włącza i tam krem potrafi bryzgać yy, no po prostu hektolitrami. Więc te, ale generalnie ta, ta atmosfera jest właśnie taka jakbym miał właśnie porównał do tego takiego Między, między właśnie tym, tym, co było w, tych, w tym śródziemnym, w tych, tych cieniach Mordoru, nie w tej grze Monolitu, mm -hmm. a, a Bloodborne. Nie? Ale, ale to masz, masz taką tej siatkę tej... jakąś? Czy to jest yy, na jakiej zasadzie jest taktyczna? W sensie masz siatkę i poruszasz postaciami po tej siatce, czy to jest raczej takie yy, bardziej... Dokładnie. Aha, okay. Mamy siatkę, mamy, Siatka mamy kwa dobra. kwadratowa. Siatka jest kwadratowa, ale ona jest... Yy, przekręcona, tak? Że, że to nie jest, że nie mamy prostopadło h, linii, tak? Że Rozumiem. po prostu tylko jest pod kątem i nie możemy obracać kamery, więc, więc nie możemy sobie tak zmieniać, nie tak, choćby jak w, w, w, w Jean Diark, mm -hmm. gdzie, gdzie mogłeś obracać tą kamerę, mogłeś nawet kąt patrzenia zmieniać, nie. Tak. Tu nie mamy tej pełnej perspektywy, czy peł, pełnego obrotu tej perspektywy. Tu jest wszystko zliksowane. Ale ja mam bardzo fajne... To jest... To jest 3D, tak rozumiem? Bo mówi, że kilka są, no to musi być 3D, czyli rzut izometryczny, ale, Post... ale jest y, po prostu zlokowana kamera na jedno ujęcie. Tak, tak. Kiedy jest z góry, to ten te, te, te, te świat wygląda po prostu narysowany, nie? więc, więc jakby to jest bardzo płaski, ale postacie są w pełni animowane i one poruszają się bardzo płynnie mhm. i, i, i te ruchy, które wykonują te umiejętności specjalne, które wykorzystują, Wiesz, zawsze są w jak, jakiś interesujący sposób y, zanimowany, to nie jest takie, takie proste, znaczy, że rachu-ciachu, tylko, tylko zawsze jakieś takie wigibasy i tak dalej, bo każda postać jest inna, nie? I e, ta Sara jest takim e, wojownikiem z dwoma ostrzami. I znowu Glenn z, jest z mieczem. Później dochodzi nam y, y, Luch, chyba lach, lach, nie wiem jak się wymawia to imię, z, z, z, nie z dziną tylko z, nie, też nie z lancą, z spear. Z, z włócznią. Mm -hmm. Boże święty, już Z włócznią, później mamy z, z, z twardego wojownika ursa, z, z, z, z, z toporem. Czyli rozumiem, i tak, że i tak dalej. jakaś magia jest? Czy, czy jakiś łucznik, łócz, czy tylko wszystko jest. Yy... I łucznicy, tak, tak. A okay, no, co dobra. jest właśnie. Na, A najlepsze magia magia jakaś jest? Jest magia. Okay. Ja jeszcze nie doszedłem do, do postaci, bo nie wiem, ile jest w grze rozdziałów. Ja jestem po, chyba po, po 10-12. bo to jest tak, że jak właściwie zaczynasz grę, to masz ten właśnie taki filmi przewnikowy, co się dzieje, tam z jakiegoś, też znajdujemy jakiegoś chłopca, który jest, yy, yy, yy, jest, jest uciekinierem właśnie z, z wioski, która została zatokowana przez tych, tą armię mortów i, i tam źle się dzieje i my Jesteśmy takim oddziałem, który, takim partyzanckim oddziałem, który idzie z odsieczą, i oczywiście już nie stawi czoła całej armii, ale, ale stanowi właśnie też taki, taki punkt odniesienia, no nie, właśnie takiej grupy uderzeniowej, bo jest tam wspomniana taka armia, która też idzie i która jakby odbija to wszystko, ale my jesteśmy takim oddziałem, elitarną grupą, która, która mając te umiejętności specjalne, ona, ona sprawia, że jakby my jesteśmy tym językiem uwagi, który, który, który w tym rocznym świecie, tak, my, my robimy różnicę. I generalnie jest tak, że za każdym razem, kiedy się pojawia nowa, nowa misja, no nie, to jest taki dialog jak, jak Visual Novel, wiesz, czyli postacie są, są narysowane, przepięknie narysowane i widzimy tekst i one się, wiesz, aktywują, podświetlają, pod, podświetlają, nie, kiedy rozmawiają. Mhm. Są te filmy przerywnikowe, ale właśnie kwintesencją dosyć prostej tej gry jest ta walka. I, I do tej walki też się przygotowujesz, no nie powiem, że jak, do, jak w Monster Hunterze, ale yy, przyznam, że na początku nie przykładałem do tego uwagi, ale tak, możemy upgrade'ować sprzęt. Możemy budować yy, umiejętności specjalne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to wszystko robi się jakby przed wejściem w to, ale w, w takim battle preparation, takim yy, specjalnym podmenu. I ja na początku zupełnie nie, nie, nie mając jakiegoś tutorialu nie, nie robiłem tego. Ale jak to odkryłem, to totalnie zmieniło sposób, w jaki grałem. Nie dlatego, że, um, że to jakoś wprowadza niesamowitą zmianę do, do samej rozgrywki. Bo sama rozgrywka jest o tyle ciekawa, że to nie jest po prostu gra tak taka taktyczna, że ruszamy się o X y, tych kwadratów, atakujemy, ruszamy się drugim o X, atakujemy, przeciwnik rusza się o X, atakuje nas nie. Tutaj jest bardzo ważne taktyczne rozstawienie naszych, yy, naszej grupy, dlatego, że gra ma... I to jest chyba też taki element, i to było też znowu, odnoszę się do Jan Lark, bo to jest taka gra, którą grałem ostatnio, ostatnio no. i być może Final Fantasy Tactics też jest, że kiedy ty atakujesz przeciwnika, on ci oddaje momentalnie. Czyli no jest... może być, tam I... zależy, jaką ma umiejętność w, w finalu, e, jeżeli ma counter, albo counter tackle, no to ta rzeczywiście może oddać, no, ale tu, tu też chyba losowo ta. jest. No to tutaj z automatu każdy oddaje, tylko teraz tak. Jeśli ty y, masz umiejętność, która na przykład niweluje kontratak, no to on nie może tego zrobić. Jeśli atakujesz na przykład właśnie włócznią y, z pewnej odległości, a on a przeciwnie jest z mieczem, on nie może tego zrobić. Więc to jest taka podstawowa taktyka. Ale taktyka dodatkowa polega właśnie na tym, że masz dodatkowe umiejętności specjalne, a dwa, że jest taka synergia ataku. I to widziałem właśnie między innymi w Metal Slug Tactics, że kiedy ty ustawiasz swojego... Y, kiedy, powiedzmy, jest przeciwnik, tak? Ty podchodzisz jednym y, wojownikiem czy wojowniczką, atakujesz go, okej, okay, albo on skontruje, ty albo zrobisz unik, użyjesz umiejętności, która ten tę kontrę zniweluje, ale kiedy ty podchodzisz drugim zawodnikiem, no zawodnikiem, przepraszam, wojownikiem do niego i atakujesz tego samego przeciwnika, to po tym, jak ty wykonasz ten atak, to każda postać, która jest w odległości ataku, może mieć akt, taki, wykonać dodatkowy atak i ty go aktywujesz nie? Możesz to zignorować, a możesz po prostu potwierdzić wszystko i tworzysz takie całe komba synergii. I jeszcze są, e, są umiejętności, które na przykład stworzą, że, e, sprawiają, że ten luk z, z włócznią jest takim samotnym wilkiem, więc on więcej zadaje obrażeń, kiedy jest, e, kiedy nie ma towarzyszy obok siebie. Więc zaczynasz tą akcję od tego, że po prostu idziesz nim najpierw, atakujesz. Później dostawiasz gościa, to właśnie tego Ursa, który jest znowu potężnym takim wojownikiem, który znowu, kiedy jest blisko innych sojuszników, więcej tutaj obrażeń. I cała zabawa polega na tym, żeby tak taktycznie rozstawić tych swoich, swoich wojowników, żeby tą synergię cały czas wykorzystywać. Mhm. Bo przeciwnik w pewnym momencie, on cię zalewa i po pierwsze ilością przeciwników, a po drugie tym, że na przykład możemy mieć tych łuczników, może mieć właśnie więcej e, jakichś takich magów, nie? którzy rzucają jakieś czary z, z odległości, więc nie jesteś w stanie tego ogarnąć bez, bez takiej te elementarnej taktyki, a na kolejnym poziomie to jest właśnie to, że wchodzi już naprawdę taka niemal gra logiczna, jak tę sytuację rozstawić, bo po tych przeciwników nie ma, nie ma dużo na mapie, to nie jest nawet e, excom, nie, że, że masz mnóstwo tych postaci w czyli taka potyczka tylko... ile trwa? No to zależy, no nie, bo to jest, yy, jeśli jest długa, to ja bym powiedział, że tak powyżej 20 tur, nie, a to mm -hmm. się przekłada znowu na, może się przełożyć, powiedzmy, nie na 20 minut, na pół godziny, to zależy, wiesz, bo to, to wszystko zależy od tego, jak gasz Ja później robiłem takie skirmisze, bo każdą mapę, którą przejdziesz, możesz później yy, jakby zagrać jeszcze raz, ale na zasadzie skirmiszu, czyli nie, nie masz tego celu, bo, bo możesz mieć cel, który polega na tym, że jest jakiś lider, komander czy, czy, czy, czy ktoś i już wyeliminowanie go powoduje, że odnosisz mhm. sukces w misji albo możesz wyeliminować wszystkich przeciwników albo możesz, mnie na początku powiedzmy, wybrać inną ścieżkę i, I... zabić lidera, żeby osłabić resztę, resztę no, Rozumiem, że twoje postaci nie mogą zginąć bo one są fabularnie, ale mogą na przykład powalić, czy coś, jak skończymy się HP to jest HPT Nie, nie, gry, mogą, czy... mogą zginąć mogą zginąć w misji, nie ma, nie ma takiego warunku, że że jak postać zginie, to, to przegrywasz. Przynajmniej nie, nie, nie miałem takiej sytuacji, bo kilka razy miałem tak, żeby po prostu yy, ginęli, no bo na początku jest tak, że właściwie jak Cię dopadnie przeciwnik, dwóch, trzech przeciwników, no to, to jest po Twojej postaci, nie? Dlatego jest bardzo ważne, żeby też liczyć te, te, te kroki, wykorzystywać yy, te umiejętności, na przykład, nie wiem, to jest umiejętność defensywy, mhm. że poświęcasz, że nie robisz kontry, ale zostajesz mniej obrażeń. I w pewnych sytuacjach to się przydaje, bo na przykład, nie wiem, ucznikowi nie zrobisz kontry, czy tam jakiemuś e, no, przeciwnikowi za daleko. No? Tak, więc, więc, więc to wszystko rozgrywasz, Ale to jest tak, że musisz po prostu wybadać i ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tak gra zrobi się, wiesz, zbyt trudna, nie? I... Właśnie wtedy zaczynają się wgryzać w te, te systemy, bawić się właśnie w tą synergią, tym, tym, tym, tym łączeniem w, ogóle, w łańcuchy. Tych to brzmi ataku. bardzo fajnie. Teraz sobie otwieram, sięgnąłem sobie to jest po gra, na ją, to, to wygląda jak taki, taki yy, na, znaczy ona, ona bardzo ładnie wygląda w postacie. Yy, każdy, każdy jest taki, że mężczyźni są przystojni, kobiety są piękne. No nie? jest ta, ta Sara to jest taka y, typowa postać powiedzmy z, y, z anime, ale znowu Karen, łuczniczka, którą y, też dosyć szybko y, przygarniamy do naszego zespołu. No to już jest blondynka, już jest taki bardziej typ urody zachodni, nie? I, w ogóle um... o tej grze nie słyszałem. Nigdy pierwszy raz ją widzę i nigdy mi się nie rzuciło w oczy w sklepie, a jest na PlayStation 129 no. zł. Widzę, nie, nie, tak. nie no, jestem w szoku, bo no. kurde, brzmi super. Eee... To jest tak, tylko że musisz właśnie się, że, że podchodzić do tej gry jako takiego może pojedynczego, a co najwyżej, takiego indyka. Tak, tak, rozumiem. Ale, z, no. ale, ale bo on na wielu, w wielu aspektach nie mógłby zostać zrobiony lepiej, że nawet ten interfejs wygląda, jakby to było tak wszystko po tajności, ale no jest coś takiego, że się nie mogę oderwać. I że mam taką satysfakcję, że z tymi kolejnymi umiejętnościami, bo zdobywamy te punkty, bo oprócz tego, że zdobywamy doświadczenie, które rozwija nasze te podstawowe statystyki, jak tam siła, zręczność, szybkość i tak dalej, no to też zdobywamy te, te punkty umiejętności, które wydajemy właśnie na te, te dodatkowe, specjalne umiejętności, które na przykład powodują, że nie tylko niwelujemy kontratak przeciwnika, ale jeszcze dodatkowo wprowadzamy nie wiem, yy, jakiś dodatkowy czynnik i to naprawdę zaczyna sprawiać, że zastanawiasz się, czy tę postać chce, żeby ona była, szła właśnie w uniki, żeby była taka yy, bardziej yy, zbijała te odobrażenia i wtedy inni mogą jakby koncentrować się na zadawaniu obrażeń, czy jednak chce, żeby ba była bardziej, bardziej w ataku, na ataku skupiona i to są takie niuanse, no więc ja generalnie bardzo tę grę polecam bo, tak jak powiedziałem, jest za darmo w, w gaming, e, w, w prime gamingu, czyli w tym w tym, mm -hmm. w tym Amazonie. Nic was nie będzie kosztowało. Jeśli macie Prima, żeby tam wejść, ona zostanie dodana do waszego konta na Epiku w Epic Store, Epic Games i, i no. więc y, ja może jeszcze, jak, jak będzie kiedyś okazja, to dwa słowa o niej powiem, jak już ją przejdę, żeby takie podsumowanie zrobić. Ale w tym momencie to jest taka moja gra. Nawet powiem tak, że jak mam do wyboru Monster Hunter Wild, a ją, to wiem, że tutaj będę miał tą taką satysfakcję, wiesz, z tego, z tego, z tego rozkminiania. Wild jest taka, że musisz siąść i grać, nie? Wiesz, że nie może dużo pada, mhm. bo znaczy tam chyba jest jakaś, nie wiem, nie wiem, czy jak, jest pauza, czy Jest czy nie, pauza, ale... jeżeli grasz solo, jeżeli grasz sam. w lobby i chcesz wzywać innych graczy, to tej pauzy nie ma. Mhm. Więc to jest moje to jest moja druga... Ale możesz uciec od podwora, nie? Tak, tak, tak, tak, tak. I wtedy sobie spokojnie wyjść na chrobatę i, i, i wrócić. No dobrze, to yy, drogi Rafale, chciałeś dwa słowa jakiegoś takiego kulturalnego. Tak, zbliżamy się do 3 godzin, to, to, to, to, to, to po pięć minut daj mi na... Więc byłem mm -hmm. na, z córką na e, Flow, czyli animacji która zdobyła Oscara. E, oh. To jest e, indie animacja wydawali pieniądze chyba Francuzi na nią, ale robili ją chyba łotysze. I jest to historia kota i kilku innych zwierząt, które um, walczą z powodzią. Yy, po prostu jest świat bez ludzi. Nie wiem, czy to była jakaś... Nie jest powiedziane, co się stało z ludźmi, aczkolwiek oni gdzieś tam byli. Może była informacja, że będzie powódź i oni opuścili. Yy, a może to jest świat po, po tym, jak ludzie zniknęli. I... Mm -hmm. Jest to naprawdę. Piękna rzecz. W sensie i wizualnie. Ona jest zrobiona na darmowych narzędziach w blenderze, była robiona, animowana. Eee, tak, i, i jest. Uchwytające w... za serce i jest y, jakaś tam symbolika w tym oczywiście, ale te zwierzęta, one są zwierzętami, to nie są mhm. animorfami. One nie mówią, tak? rozumiem, że Nie, to jest nie, to są, wszystko. to są. To jest tak, jest na tej łódeczce, bo y, idzie fala powodziowa i gdzieś tam podpływa łódka i na tej łódce jest kapibara, jest lemur, to się chyba dzieje w Ameryce, mhm. w Azji, y, tak mi się wydaje. Jest kot, trafia pies, i y, później jeszcze w taki żurawio, żura, no takie, jakieś takie coś jak żuraw, mm. duży ptak. Tak, tak, e... tak, tak. I oni mają, no to są, to są powiedzmy do przygody zwierząt, nie? Czyli tam najpierw oczywiście problem z dogadaniem się, oczywiście jest problem z jedzeniem, no bo kapibara i lemur jedzą rośliny, więc im jest łatwo, nie? Tam sobie gdzieś tam sięgną jakieś banany z drzewa, obok którego przepływają, natomiast kot i pies i ten ptak, co są, są mięsożerne, nie? I, i, I to takie dogadanie się tych zwierząt na tej łódce, taka, jakaś tam badanie się i tak dalej, yy, no jest super, naprawdę i to jest ciekawe, bo to było w jakiejś takiej totalnej, dziwnej dystrybucji w Polsce. U mnie był jeden pokaz w pobienicach o 10 rano w piątek. Kurde. Na szczęście to był końcówka ferii, więc ja miałem wolne, żeby trochę z y, jakichś takich aktywności y, zapewnić, więc mieliśmy i słuchaj, byliśmy w pół do dziesiątej, mieliśmy miejsce w drugim rzędzie, na sali były trzy miejsca wolne w pierwszym rzędzie, jasne, była jakaś kolonia z jakiejś gminy, przyjechali z jakiegoś miasta i to pół kolonia była i tam był autokar dzieci, natomiast ludzie przyjechali z Buchatowa, z Wielunia. E, bo staliśmy w tej kolejce e, 40 minut. Seans się w Heliosie później zrobili, bo było tyle ludzi. E, no, no. I to dorośli przyjechali, nie? żeby ten film obejrzeć, bo premiera niby była 29 styczeń, a ostatni dzień e, lutego był jeden seans gdzieś tam nie w Kabienicach. Wiadomo, że ten film jest nominowany, tak? Że tak, to, to myślisz, było nominowane, ale jeszcze dopiero było, było w niedzielę wiadomo, więc z niedzielę na poniedziałek, że wygrał. Eee, także naprawdę jeżeli będzie możliwość gdzieś go obejrzeć na jakimś streamingu polecam, może będzie w jakimś waszym kinie, może skoro został Oscara to będzie jakaś wznowienie i wróci do kin. idźcie, idźcie eee, na randkę idźcie z dziećmi wybierzcie się sami, to jest naprawdę super animacja mm, bardzo chwytająca za serce momentami eee, uroniłem łzę, nie wstydzę się tego był taki moment, że się tam z moją córką trzymaliśmy za ręce i oboje tam ona bardziej, ja, ja tam no bo jesteście kociarze, więc wiesz tak, tak, to też prawda, też że, że, że ma, mamy te koty i, i, ale to, tam jest też pies nie, to nie jest tak, że kot jest mhm. od kota się zaczyna, ale w, tam w trzeciej minucie się pojawiają psy i te psy też są e, także to mm, y, jest to, to to, to o jakiejś tam przyjaźni międzygatunkowej. Natomiast tego samego dnia e, byłem, albo to było w czwartek, był był flow, a nie w piątek. A, a w piątek wieczorem e, Warner wprowadził do kin na 30-lecie 7, taki, powiedzmy, no nie wiem przypominający seans 7. U mnie w mieście był jeden, ale wiem, że można było z tego, co rozmawiałem z obsługą, to, um, to można było więcej tych seansów, tylko po prostu no to jest małe kino studyjne, więc oni wybrali jeden, ale sala jest olbrzymia, bo to jest takie kino, które było przez wiele lat jedynym kinem w moim mieście. To, to było na dużej sali, była praktycznie mhm. cała. Dawno nie widziałem tylu ludzi. E, również i masa, masa ludzi. Warto sobie ten film przypomnieć. To jest taki benchmark thrillera e, kryminalnego, nie? E, był hmm. kolekcjoner kości w takim stylu, nie? Tam też pewnie jakaś anat anatomia zbrodni, chyba, czy tam pacedo mordercy, co się go nazywało, z Elizą Duszku. Takie filmy wchodziły. Natomiast 7 pokazuje, po pierwsze, że do tej pory chyba nic lepszego nie zrobiono a po drugie ten film ma 30 lat i, um, i, i fajnie sobie przypomnieć bo ja ten film ma na DVD na studia go kupiłem mhm. i on był dziesiątki razy w, w telewizji, oglądaliście no, go tam na, na TVN czy na Polsacie um, ale on jest chyba troszeczkę odnowiony, bardzo ładnie wygląda obraz super było to obejrzeć na, na wielkim ekranie bardzo. Ja, ja nie miałem tej przyjemności, byłem dzieciakiem. On wchodził akurat u nas nie w 95, tylko w 96 roku. Mhm. Tutaj miałem 11 lat. No to nie zabrali, nie wpuściliby mnie do, do kina, ale też by mnie nie zabrali na ten film. I, i mnie ono minął w kinie, więc było fajnie. Ale to on jest nakręcone, że w tym filmie jest wszystko. Jest, jest rozmowa, jest dialog, jest tak. rozbudowa postaci, czego. Yy, Jasne, możemy mówić o klasie reżysera, a, ale Fincher wchodził w takie już rejony przy Zodiaku, czyli tam powiedzmy 10 lat później, mm -hmm. że ciągnął film, że tam nie było napięcia, że, że mm, gubił to. W się Zodiak się średnio podobał, bo, bo tam nie było tej konkluzji takiej, bo to były mm -hmm. na faktach. Wiesz? No tak, I no, to prawda. Ja wiedziałem, że po prostu tam nie będzie to, co, co jest AKS w 7, no nie? Czyli do mm -hmm. tego takiego. Siedem no, no, jest super zamknięcie. napisane, ale też jest super zrobione, bo e, mamy konkluzje jasne. Mamy super rolę. E, I mhm. Morgan Freeman, i Kevin Spacey, i, i Brad Pitt. Johnny Depp, e, e, tak. Brad Pitt. E, <laughs> Brad Pitt, tak. Tam wszystko gra, nie? E, ale to, to, nie to, to nie o to chodzi, tylko ten film ma i dialog, jest moment wyciszenia, jest jakiegoś takiego śledztwa, i jest ta akcja. Już się takich filmów naprawdę nie kręci. Ja oglądałem God, chyba to, to się nazywa ten film z Benito del Toro. On jest na Netflixie. Tak, tak, tak. Bardzo dobry film, ale mimo wszystko który próbuje właśnie do tej mhm. do tego sposobu kręcenia na, odwoływać się. Jest taki film Cold in July. Bardzo fajny. Też film, z, z, też, też thriller. I on też gdzieś tam, ale to, to, to, są, to są pojedyncze filmy, tak. takie, które... A long legs, już, long legs? No to jest, nie, nie, nie, to jest jednak horror. To jest, horror. In, in to jest it, no. horror i to jest zupełnie innego, też próba jest gdzieś tam odtwarzania mm, śledztwa, ale, ale to, to, to mamy mm, per, per, Perkins, tak, chyba... Y, o, Oswald Perkins, chyba tak się nazywa ten reżyser, no syn Antonego Perkinsa. Mhm. on jednak robi horror nie? To, jest, to jest coś, co, co, co czujesz już podskórnie, że to nie jest to nie jest thriller nie? tam będzie nadprzyrodzone a, a jednak no, jestem pod bardzo wielkim wrażeniem tego jak, jaki jest 7 i jak ten film w ogóle nic nie stracił przez lata, a chyba jednak zyskał bo, bo mówię, to jest benchmark, no, to nie dostaliśmy nic tak. lepszego. I no wiesz, polecam. to jest też Słuchajcie. film, który, który nie jest przepełniony y, y, CGI-em, bo teraz właściwie dużo tych takich scen, które mi tam nakręcili, to by nakręcili gdzieś w studiu, nie? Tak, nie ak, tak, a jednak, to prawda. Tam cały on, czas pada on location deszcz. robi roż, różnicę. Kurczę. Tam cały czas pada deszcz i wiesz, y, to jest prawdziwa woda, nie? Leje się na te auta no. i y, y, y, ten film ma ten run przypominający. Jeżeli będziecie mieli taką możliwość, lubicie e, mroczne kino, to polecam wam. Naprawdę warto. To co, e, to co też, to nie jest głupi film, to co mówi Spacey jest kurczę, po tych 30 latach nadal aktualne. W sensie, że jesteś w stanie zrozumieć tego gościa. Mhm. E, nie, nie, że jest psycholem i jego motywacja, no to no, jest szaleńcem, nie? Ale, ale gdzieś tam e, o, o, o, w tej, w tej, w tej, tej dobie technologicznego zagubienia ludzi, to, to, to gdzieś tam też nadal rezonuje. On, on nie był, on był jeszcze w tej erze zagubiony analogowo. Mówi o, o tym, że, e, że zrobiliśmy z bierności cnotę e, i to, to, to, to jego jakiś tam manifest myślę, że jest nadal aktualny w dobie internetu wszechobecnego, nie? Także no, ja, polecam, ja słuchajcie, że manifesty, to... manifesty różnych takich kolorowych postaci, żeś tak wyrażę, no nie? które jakby po latach, no nie, dyskują innego dna, tylko wiesz, kwestia jest taka, że czasami to, ta, ta, ta próba jakby naświetlenia tego, co ma się do powiedzenia, wiesz, w ten taki brutalny sposób, no jednak do no tego, tego się nie Ja w żaden sposób, też mhm. żebyście zrozumieli mnie, ja w żaden sposób nie chwalę Johna Doe i nie mówię, że to jest dobre, ale wiecie, no jeżeli mamy mordercę, który gdzieś tam ma jakąś motywację, no to po 30 latach wymowa tego to może się wydać na przykład śmieszna, nie? nie, bo jeżeli on bo on jest psycholem, który tam tak jak nie wiem, tet tet Teodor Kaczyński, Ted Kaczyński jakoś tam swoją manifest wypowiadał, tak. Ted Kaczyński napisał nie akurat, ale, tak. ale on tam wypowiada porównuje oczywiście do prawdziwego zbrodniarza postać fikcyjną, ale o to mi chodzi, że to nie jest śmieszne, nie? to nie jest banalne nadal. To, to się może po, po wydać banalne. Nie? Tam niektóre niektóre mhm. rzeczy, jeżeli to nie jest motywowane jakąś tam zemstą, czy czy czy po prostu bycie kanibalem, jak w przypadku Lektera, to, to, to może się wydać trywialne na przykład, nie? albo już nieaktualne. A tutaj nie, tutaj ten film jest cały czas, w, w, każdym, w każdym polu jest bardzo dobry. I to, to zrobiło na mnie chyba, poza tym, że film zrobił wrażenie na mnie nadal, bo tego nie widziałem kilkanaście lat, tam nie wiem, w 2008 mm -hmm. 8 może oglądałem, albo w 2007, um, czyli no 18 lat temu może i nie wracałem do niego. I on zrobił na mnie wrażenie, to, to robi nadal, nadal, robi to jak on jest nakręcony, jak jest y, kompozycja kadrów, y, jak on jest nadal mocny pod względem tego, co widzimy na ekranie, mimo że już są mocniejsze rzeczy zrobione w kinie, że to przekroczyliśmy tę granicę i y, jest zabawny, bo oni widzą tego pierwszego, pierwszą ofiarę, pierwszego trupa, który jest... Y, mhm glutony, czyli niepohamowanie wiedzy. Obżarstwo. Tak, obżarstwo. I oni... Wiesz, to jest gruby facet, ale Ameryka już jest... W, on już jest pewnie takim gościem, który jest na co dzień wszędzie widziany, no nie? Y idziesz do Walmartu i widzisz tak. takich 15. a tam już jest... ten 30 lat temu no to on był gościem, który nie wychodził z domu. Był taki, że tam opieka społeczna mu pewnie do, do, dostarczała jedzenie. Y I... Tak. To, to tutaj mamy taką e, rzecz, że robi wrażenie mimo wszystko. Te, te, te morderstwa, które nie są pokazywane, ale o których opowiadają, mm, to, to wiesz, to, to jest ten film nadal mocny, mimo że przeskoczyliśmy w kinie to i w rzeczywistości. E, I tu mm. mówię, ten, ten, ten motywacja mordercy, ten, ten cały Powiedzmy, to psycho, psychologizowanie postaci nadal też jest dobre i, i bardzo dobre nawet. Także mówię, no, warto sobie przypomnieć iść do kina. Może byliście ze swoją drugą połówce te 30 lat temu na randce wtedy. i, <grym>, i To tak, jest taka romantyczna bo, słuchaj, na końcu. Akurat do, do, bo byłem tam ze znajomymi e, i podeszli inni znajomi do nas i oni mówią, że no, my byliśmy wtedy na na randce i on mnie zabrał na ten film i dlatego z nim jestem, nie? I teraz sobie tak przypominamy, e, wiesz, dzieci po 15 lat są tam na jakimś nocowaniu u koleżanek, nie? I my przyszliśmy sobie powtórzyć ten, ten wieczór tak słuchałem tej hmm. rozmowy z boku, e, także mówię, podpowiadam. Może, może byliście hmm. e, właśnie wtedy e, w kinie. No, nie wiadomo, jakie filmy połączą. No nie? Jedni lubią siedem, inni Milczenie Owiec jako randkowy film. Albo bo to jest... jakieś tam, no nie wiem, Cztery Wesela i Pogrzeb, nie? Ktoś no też to był <śmiech> podobny okres. No, te, no to... wiesz, no, na pewno jest jakaś para, która mówi: choć na kochanie na naszą 20. licznicę, pójdziemy sobie na pamiętniki Bridge Jones, bo jest nowa część. <śmiech> na pewno. Te, też są tacy ludzie. E, są też pewne ludzie, którzy chodzą na wszystkie listy do M, bo byli na pierwszej randce, na tym pierwszym filmie. A... Listy do M jak, jak piła, kurczę, Polska piła. Polska na piłę listy do M. Także, także tym, tym mrocznym akcentem yy, ja, ja kończę. Super. Dzięki, dzięki Rafale za, za wspaniały, yy, wspaniały odcinek, jak zwykle. i yy, yy, No Przepraszam ci, że, że tak długo to trwało, ale, ale wydaje mi się, że, że nasi słuchacze będą jak zwykle unkontentowani. No już jak e... nam pękły dwie godziny i, i, i to już stwierdziłem, że wiesz, no... no dokładnie. Tak. Dzisiaj nie ja, pograł. Ja nigdy nie, nie, jestem nie, nigdy nie śmiem, e, jakby kończyć wcześniej, mimo że nawet zakładamy i, i ten, ale po prostu nie mam takiego... Takiej siły, takiej energii żeby powiedzieć, dobra, musimy kończyć, nie? bo czasami tak jest. Więc na size zobaczę, jak da się 3 godziny za godzin, dwa tygodnie, to, tygodnie, czy tam radia? za półtora ale... tygodnia, to, to te tematy się dezaktualizują, nie? Eee, I tak sobie pomyślałem, no właśnie, jak ten... teraz nie powiem o tym siedem i może o tym flow, które może wróci do kin, to ktoś to o tym nie będzie mhm. wiedział i, i a może by chciał wiedzieć. A za te, za te dwa tygodnie, czy tam za półtora tygodnia, jak będziemy rozmawiali, już będą nowe rzeczy i. Może też nie będzie kącika czasu na kącik kulturalny, kultu, albo kulturalny. No. E, nie, więc... Na dniach wychodzi ten split, split, uh, split fiction. I to tak, będzie tak. Tak, bracia, hit, bracia Fares. Fares. E, I opowiada się. E, no. Tak, tak. Ja w to nie będę grał. <laughs> e, więc, więc nie widziałem na ciebie. I na Julesa. No nie, nie, nie będę w to grał. No bo. E, hmm. Mam, mam ich wcześniejszą grę. No, to jest nie, gra, którą drugiono. można mieć tylko jedną kopię. Więc... Aha. E... A, it takes two. It, it takes two nie, nie, nie, nie, nie mam jeszcze. E... A e... Fff, może, może bym. No, nie, mam tylko gram z córką. No, to, no to, to Nie wiem, czy to będzie dla niej. <gryw> no, odpowiednie. E... No to Fares powiedział, że to zrobił dla swoich córek. Więc to jest na pewno My... gra, która, która ma jakiś taki. E... Mm -hmm. Tylko może starsze córki. Mógłbym, może się dziewczynom spodobać, tak. tak? No na pewno, tak, tak, tak. Dobra. Dziękuję Ci Rafale za y, mega świetny, świetny odcinek. Ja Tobie również. Dziękuję naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzać na wszystkich stronach e, social mediowych, tam komentować. E, Zapraszamy na grupę Fantasmagierii, na kanał YouTubeowy Fantasmagierii. co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Cześć.